Ja jestem gotów zawsze. Dobrze. No witam po raz kolejny. Kolejne spotkanie. Dzisiaj jesteśmy zaszczyceni. Widać pana doktora. To się okaże. To się okaże. Czy Zaszczyceni. Ja, temat my głos chrześcijanie. No i życzę miłej zabawy, miłego odbioru. No i bym, Super. To Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że mam możliwość przed Wami wystąpić. I to cieszę się podwójnie. No, po pierwsze się oczywiście cieszę, że, że Pan Mikołaj zresztą zdecydował mnie zaprosić. Zawsze fajnie wystąpić przed, przed życzliwym gronem. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest mi tym bardziej, albo obok tego, miło. Dlatego, że rozmawiając z Panem Mikołajem o, o temacie, tak, co mógłbym prezentować. E, chyba Pan Mikołaj jako pierwszy zaproponował, że może być coś z habilitacji. Mówiłem, może być coś stabilizacji. Więc... Yy, dzisiejszy wykład ma dwa cele. Tak? Jasne, że trochę wiedzy yy, w tym będzie schowane, ale przede wszystkim będę chciał Wam, yy, mówiąc krótko, yy, skonsultować z Wami pewne wnioski, do których doszedłem. Tak? Nie będę przedstawiał samych wniosków suchych, bo to jest bez sensu, yy, tylko raczej jakby pewien, pewien zakres, yy, pewne analizy, które porobiłem, a które doprowadziły mnie do, do czegoś, co no, kontrowersyjnie i trochę podchwytliwie można sformułować jako my post e, Czyli, że my wszyscy jak tu siedzimy, jakoś e, opisuje nas to słowo post e, No, więc z jednej strony będę chciał jakby przedstawić trochę wyniki swoich badań, bo jeszcze jedna rzecz jest do powiedzenia. E, do książki, którą przygotowywuję, Musiałem na początku zdefiniować sobie dwie rzeczy. Dwie rzeczy, które wydawały się dosyć łatwe do zdefiniowania, a potem okazało się, że wcale to nie jest takie proste. Także znajdę jedną definicję, która będzie mi odpowiadała i już. Pierwszym terminem, który definiowałem, a który też przedstawiałem w ramach... Czego to było? PTF-u? O etyce chrześcijańskiej. To też chyba nawet na stronach jest. Panie Adamie, dobrze mówię? To jest jeden termin. Wydawało mi się, że z nim też pójdzie bardzo prosta. Potem się okazuje, że już czwarty artykuł na ten temat piszę, bo, bo tyle to miejsca zajmuje. Tak, żeby tylko zdefiniować termin, że mógł się nim precyzyjnie w swojej książce posługiwać. A drugim terminem, z którym trochę łatwiej poszło, chociaż nie wiem, czy, czy, czy też dobrze, to jest termin post tak? I no, i oto dzisiaj wnioski, do których doszedłem, czy próba, y, propozycja zdefiniowania tego terminu okay? i też y, ten krótki wykład mam nadzieję że krótki y, też podziel na dwie części tak? ci którzy mnie trochę znają wiedzą że y, ja nie jestem historykiem filozofii y, a jeżeli już się jakoś bym określał oprócz filozofa tak czy by etyka, czy etyka tylko histori idei tak I to jest to co mnie interesuje więc w pierwszej części wykładu postaram się Wam pokazać, jak to pojęcie się rodziło i jak ono funkcjonowało. Nie ma tego dużo, tak? ale jest kilka takich ciekawych przykładów. I później w drugiej części, mniej więcej równej czasowo, trochę dłuższej może niż ta pierwsza część, będę starał się Wam pokazać, jak ja bym definiował ten termin. A interes jednak została. Aha, dobrze, to, to, to, to szybko mówię. To szybko mówię. Dobra. Jest taki myśliciel. To jest człowiek, który jest dosyć znany w świecie zachodnim. W tym jakby w tej filozofii dwudziestowiecznej dosyć często się do niego odwołują. Nie wiem, na ile wy jesteście uczeni i studiujecie filozofię współczesną. Ja nie za bardzo. Filozofia współczesna, którą znam, to jest ta, którą sam uprawiam. A tak to nie bardzo. Ale coś, co nieco o tym wiem. Jest taki gość, który się nazywa Walter Benjamin. On napisał sporo książek, ale najbardziej, chyba najbardziej znany jest z tego eseju, to jest esej opublikowany w 1940 roku i on tam opisuje, znajdziecie go pod hasłem kukła i karzeł najczęściej, albo Lalkę i karzeł. Tam jest opisana, on opisuje jakby rzeczywistość, w której żyje. To są lata 40, nie? to jest początek II wojny światowej i on pisze, że rzeczywistość, w której my żyjemy, to jest, daje taki obraz wyobraźcie sobie yy, jakiegoś mistrza szachowego który gra z drugim mistrzem tak jest stół yy, no i tutaj jest jakiś mistrz który po prostu wszystkich rozwala jak leci nie? i on mówi to zajrzyjmy teraz pod stół i okazuje się, że ten, yy, ten mistrz szachowy to nie jest człowiek, tylko to jest kukła to jest maszyna i pod stołem siedzi karzeł który nią steruje tak? i on mówi to jest, to jest współczesna rzeczywistość ten mistrz szachowy, ta lalka, to jest filozofia. To jest nauka. On tam pisze o filozofii pozytywistycznej. A kto jest tym karłem? Teologia. Teologia, tak? Tam nie pada pojęcie postrześcijaństwa, ale mówi, tak wygląda nasza rzeczywistość. I znajdziecie, jak poczytacie takich współczesnych, bardziej lewicujących, czy właśnie postsekularnych myślicieli, Żiżek, wielu Francuzów, to tam oni bardzo często... Agata Bieli Grobson, oni bardzo często odwołują się do tego obrazu Kuku i karła. To jest taki symbol w myśli postsekularnej, o tym jeszcze powiemy. Tam się nie pojawia pęcie postchrześcijańskie. Ono pierwszy raz się pojawia dopiero w 61 roku. To jest taki mniej znany myśliciel, który opublikował książkę The Death of God, The Culture of Our Post-Christian Era, czyli Śmierć Boga, kultura naszej ery postchrześcijańskiej. Tam i w tytule, i w treści pojawia się Pojęcie post postchrześcijaństwa. Jak on to definiuje? To jest moim zdaniem bardzo ciekawe. Podstawy współczesnej kultury nie są ani niechrześcijańskie, ani antychrześcijańskie. Są postchrześcijańskie. Pochodzą one z chrześcijaństwa, jednak chrześcijaństwo doznaje w współczesnej kulturze nie śmierć w wyniku tortur, lecz cichej eutanazji. Być może nasza epoka wciąż jest religijna, ale z całą pewnością jest postchrześcijańska. Tak? Jakby rozróżnienie jest bardzo czytelne postchrześcijaństwo nie jest niechrześcijaństwem nie jest antychrześcijaństwem gdzie by było, post, gdzie by było niechrześcijaństwo czy antychrześcijaństwo tak? yy, niechrześcijańskie są pewnie jakieś wyspy Vanuatu na Pacyfiku tak? niechrześcijańskie yy, był, niechrześcijańska była Polska czy nasze ziemie przed 966 i tak dalej teren gdzie nie ma chrześcijaństwa po prostu Mówi, nasza epoka to nie jest ten czas to nie jest tak, jak podobno bywa w Holandii czy w krajach zachodu, gdzie ludzie na przykład nie wiedzą, co to znaczy krzyż. Tak? To słyszałem od ludzi, którzy tam bywali, którym, którzy jakby nie wiedzieli, w ogóle nie, nie kojarzyli, co to jest ten gość na krzyżu. Nie? W ogóle jakby kulturowo oni tego nie znali. To byłby taka sytuacja. Nie jest też antychrześcijańskie. Tak? To nie jest takie miejsce, gdzie się prześladuje chrześcijan, gdzie się morduje chrześcijan, gdzie... Nie wiem, jak tam właśnie w, w jakichś krajach, gdzie rządzi ISIS i tak dalej. Nie, to jest inna jakby rzeczywistość, postchrześcijańska, tak? Czyli nie niechrześcijaństwo, nie antychrześcijaństwo, nie tylko postchrześcijaństwo. Jest jakby, ta kultura jest, pochodzi z chrześcijaństwa, tak? Jest, genetycznie wywodzi się z chrześcijaństwa, yy, ale, yy, ale jest jakoś nieobecne, tak? Albo jest obecne w inny sposób. To jest też ciekawe sformułowanie. We współczesnej kulturze chrześcijaństwo doświadcza śmierci nie w wyniku tortur, tylko w wyniku cichej eutanazji. Tak? Jest, jest zabijany po cichu. To o to mówi Wanian jako pierwsze to sformułowanie. Tomasz Merton to też znany człowiek, przynajmniej myślę, że większość z Was o nim słyszała. To jest też bardzo ciekawy tekst, dlatego że on został napisany w 1962 roku i tak go zapisuje, ale został opublikowany dopiero w 1992 roku jakby wewnętrzna cenzura w zakonie nie pozwoliła mu go wtedy opublikować tekst się nazywa pokój w erze postchrześcijańskiej tak? znowu mamy to sformowanie era postchrześcijańska i co on o tym mówi czy nam się to podoba to jest, to jest ksiądz, to jest trapista czy nam się to podoba, czy nie musimy przyznać, że żyjemy już w świecie postchrześcijańskim to znaczy w świecie, w którym chrześcijańskie dały i postawy są coraz mniej liczne tak statystyczne kryterium można powiedzieć. Przerażające jest uświadomienie sobie, że za fasadą chrześcijaństwa, która zasadniczo nadal istnieje, kryje się już niewiele lub wręcz nic. Że to, co kiedyś, niegdyś określano mianem społeczeństwa chrześcijańskiego, jest tylko i wyłącznie materialistycznym neopogaństwem zachowującym jest dnie pozoru chrześcijaństwa. Teraz żałuję, że nie podkreśliłem jeszcze tego. Tak? Czym jest podchrześcijaństwo? Jest, yy, jest fasadą. Tak? Yy, tak podobno wygląda Wilno na przykład. Nie byłem ale podobno tak jest, że tam są świetnie odpicowane kamienice z zewnątrz. Jak wejdzie się w bramę, to jest niesamowity syf, to znaczy taki, jaki był od czasu wojny. Katowice. Katowice? Tak. Może. Tak? Ten, Lwów. No właśnie, czyli te kraje zasadniczo bloku sowieckiego. One są zabytkowymi, tak? to, to są miasta turystyczne, które muszą jakoś wyglądać, ale z zewnątrz jest, jest ładnie, a jak się wejdzie do środka, to tam nie ma nic ładnego. Nie? I to jest trochę ta koncepcja, o której yy, pisze Merto, tak? To, co nam zostało z chrześcijaństwa, to jest pewna fasada. Tak? To zresztą mówimy o fasadowości, czyli o czymś, co jest zewnętrznie jakieś, a wewnętrznie jest w ogóle puste. tak? Mówi się że tam, chrześcijaństwo w Polsce jest fasadowe, albo że nie wiem, jakaś tam wiedza Polaków jest fasadowa i tak dalej. Czyli jest coś, co jest na zewnątrz, są jakieś pozory. Tutaj zresztą się gdzieś pojawia to sformułowanie pozoru chrześcijaństwa, ale aha na dole, tak? To kultura, w jakiej żyjemy, jest materialistycznym pokaństwem, ale zachowuje pozory chrześcijaństwa. Są tylko pozory, ale te pozory wydają się ważne. Tak? Nie chcę wchodzić jakby w pewne konteksty społeczne, bo na to przyjdzie czas w drugiej części wykładu. Harold Bloom to jest kolejny taki ważny myśliciel. Ci z was, którzy chodzą na ideę uniwersytetu, to dużo o nim będzie mówili w przyszłym tygodniu. I on napisał taką książkę, to jest 30 lat później, The American Religion, bardzo znana. The Emergence of the Post-Christian Nation. Co ciekawe, w drugim wydaniu usunął podtytuł, ale w pierwszym, w pierwszym wydaniu jeszcze ten podtytuł się pojawia. Tak? To, jest, to też sam nie wymyśliłem, tylko to jest z jednej z piosenek, że Amerykanie są jedynym krajem, który podpisuje swojego Boga. In God we trust. Na dolarach. Nie? Amerykańska religia. Tak? Mówi się, że to jest kraj, który jest bardzo religijny, ale w którym jest mało wiary. Tak? Mówi, to jest właśnie post Nation naród post Francus. E, Francuz. E, teraz pani Kinga się ucieszy, bo ona lubi, jak po francusku się mówi. E, Émile Poulot. On e, napisał taką książkę mniej znaną, ale tam też się pojawia. To samo sformułowanie Le po au e, de dieu, czyli e, era post czy epoka post więc jakby to samo, co jest spokój w Erze post-chrześcijańskiej, to samo, co Wenien pisze jako kultura post-chrześcijańskiej ery. I co, I co on tam pisze? Po erze chrześcijańskiej następuje nowa era. Era poszczeszeńska już się między nami powoli rozpoczęła. Niedziela przekształciła się w weekend. Boże, narodzenie wielkanów zmieniły się w wakacje zimowe i wiosenne. To jest w ogóle ciekawe, bo. Jak jeszcze studiowałem w Krakowie, to pierwsza taka uczelnia to było Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, gdzie tam już, nie, Politechnika była pierwsza, krakowska, gdzie nie było przerwy świątecznej, tylko były wakacje zimowe. To był koniec grudnia i potem były wakacje wiosenne, czyli okres Wielkanocy. Tak jakby tak, tak to było nazywane. On o tym pisze 10 lat, 15 lat wcześniej może. Wiek i historii pracowały nad wpisaniem wiary chrześcijańskiej i boskiej obecności we wszystkie dziedziny życia publicznego. Działanie naszego wieku w przeciwnym kierunku prowadzi do oddalenia umysłów od tego religijnego świata oraz do zmazania jego wpisów w społeczeństwie. Tak? Czyli on interpretuje po jako odwrócenie chrystianizacji Europy, tak można powiedzieć. tak? ale chrystianizacja polegała na tym, żeby... Zresztą tak, tak to historycy też opisują, tak, że jakby taką wielką zaletą, czy wielką siłą chrześcijaństwa było to, że chrześcijaństwo potrafiło wziąć obce sobie kulturowo, religijnie, symbolicznie właśnie pewne znaki jak symbole i je ochrzcić w cudzysłowie, tak? Tak zrobiono z Bożym Narodzeniem. Boże Narodzenie to jest pogańskie święto z czasów Rzymu, tak? Słońce, które nagle zaczyna rosnąć, dzień się zaczyna wydłużać, tak? Wielka Noc. Tak? Akurat z Wielkanocą tutaj jest mniej, dlatego że ona jest już zbliżona terminowo. Tak? Ale choinka. Wiele, wiele symboli zostało ochrzczonych. Tak? I, i Pulon mówi, e, teraz mam to dokładnie odwrotnie. Tak? Ludzie widzą symbole, ale nie kojarzą ich z chrześcijaństwem. To do tego też jeszcze dojdziemy. I trzy ostatnie, tak sobie się dobrze pamiętam. Blamieres w 1999 roku napisał książkę post Christian and Mind, tak? czyli umysł post-chrześcijański. A Warner z kolei w 2010 roku napisał książkę, w której nie ma mowy w tytule o post ale jest bardzo ciekawe jakby sformułowanie tak, z innej strony. To jest socjolog, więc on na to patrzy socjologicznie. Dane empiryczne o Wielkiej Brytanii dane empirycznie wskazują na długofalową, jednokierunkową i narastającą marginalizację religii chrześcijańskiej. Nie da się tego opisać inaczej niż jako głęboki i potencjalnie śmiertelny kryzys kościołów chrześcijańskich. Bez względu, czy Wielką Brytanię można słusznie określić mianem postreligijnej, istnieją niezbite dowody, że Brytyjczycy, podobnie jak wielu mieszkańców Europy Zachodniej, jeśli nie w całości, to z pewnością w coraz większej części, żyją obecnie w kulturze. Która jest bez post No tak? To, co jest ważne, to jest to, że nie mówi się właśnie o, o pojedynczych ludziach. Ciężko jest powiedzieć, że człowiek jest post tak? Natomiast kultura, społeczeństwo, cywilizacja, ona może być post tak? I to jest też bardzo ciekawe, dlatego że właśnie gdzieś tam od 10, 15 lat yy, umacnia się taki nurt filozofii, w szczególności filozofii religii, który się nazywa postsekularyzmem jest dosyć modny. Tak? Właśnie Agata Bili-Grobson jest jednym z przedstawicieli tego nurtu. To jest taka koncepcja, która mówi, wiecie, cała, cała nowożytność, a już na pewno XX wiek to jest okres sekularyzacji, tak? gdzie, gdzie próbowano wyrygować religię z życia publicznego z różnych powodów. Tak? Przede wszystkim z powodu narastającego pluralizmu religii, wiary itd. I, i Warner słusznie mówi tutaj, że... Ciężko jest powiedzieć, czy, czy Europa czy Wielka Brytania jest postreligijna. Chyba nie. Znaczy, nagle się okazuje po tych kilkudziesięciu latach próbowania usunięcia religii życia publicznego, że religii usunąć się nie da. Tak? Religii usunąć się nie da, stąd jest ta myśl postsekularna, czyli yy, dajmy sobie spokój z sekularyzacją, bo to jest projekt bez powodzenia. Nie ma szans, żeby usunąć religię. Religia w takiej czy w innej formie zawsze będzie obecna, bo człowiek jest homo religiosus, tak? człowiek jest naturalnie istotą religijną, nawet jeżeli ta religia jest tak wypaczona jak komunizm albo nazizm, bo one są określane mianem tak? Więc yy, ciężko jest powiedzieć, że Europa jest postreligijna, z całą pewnością statystyki wskazują, że jest chrześcijańska. Yy, I ostatni, yy, ostatni tekst, yy, który chciałbym yy, tylko wspomnieć, jest 2.14. Tak? Później już mniej się tym interesowałem, więc więc pewnie pojawiły się kolejne koncepcje. Więc to jest ile? No tak szybko licząc, to jest ponad 50 lat, ma tradycja mówienia o post Czy To nie jest nowy pomysł. A do tego to jest jednak tradycja żywa, tak? skoro cały czas do dzisiejszych czasów ten termin jest używany. Tak? To jest jakby wprost tytuł post-Christian, tak? post Co nam zostało? Jak możemy to czy możemy to naprawić? Czy nam w ogóle zależy? Nie? Tak, tak jest ten tytuł. To jest taki bardzo krótki przegląd tego, jak to pojęcie funkcjonuje, funkcjonowało i funkcjonuje w kulturze, jak jest definiowane. Tak? Wydaje mi się, że już coś, gdybym Was teraz zapytał, to pewnie coś byście potrafili, jakiś taki hardcore, twardy rdzeń tej definicji, tego pojęcia wymienić. Ale ja pokażę Wam, jak ja bym to rozumiał. Tak? W jaki sposób ja bym definiował to chrześcijaństwo i spróbowałbym uzasadnić, to, no, tak, jak, tak jak tutaj nie ma co w bawełnę, prowokacyjnie użyty tytuł my, postrześcianie, tak? I to, co pan Dawid powiedział, my, czyli kto, co to znaczy, tak? I, I dlaczego my? Więc y, wydaje mi się, że można przypisać takich pięć podstawowych cech, nie jedynych, ale pięć cech, które wydają mi się dosyć dobrze opisywać to, co, co to jest era, epoka, kultura postrześcijańska. tak? I czy rzeczywiście my tak jak tutaj siedzimy, żyjemy w kulturze post tak? Po pierwsze, i to jest w ogóle coś, co jest dosyć istotne z perspektywy w ogóle tego wszystkiego, co jest nowożytnością, tak? czy ponowożytnością, ponowoczesnością, postmodernizmem, że niestety, w przeciwieństwie do naszych dziadków, my niewiele fajnych rzeczy wymyśliliśmy, o ile w ogóle cokolwiek. My nie potrafimy tworzyć nowych rzeczy, my potrafimy go przerabiać albo psuć, tak? to niestety bardzo często wygląda. I post-chrześcijaństwo ja bym rozumiał jako coś, co można by nazwać mutacją w Jeżeli wiecie, czym jest mutacja biologicznie, to to by było to. Tak? Nie da się mówić o mutacji jako takiej. To jest zawsze mutacja jakiegoś gen. To jest cytat z niedawno zmarłego Zygmunta Baumana. Cytat, który odnosi się do samego post, do samego tego prefiksu post. Yy, czy to będzie słowo ponowoczesny, czy to będzie słowo postkomunizm, czy to będzie postsekularyzm, czy to będzie yy, postmodernizm i tak dalej. Co Bauman pisze? Po w słowie ponowoczesny nie ma znaczenia chronologicznego, tak jakby nam się wydawało. Tak? Po, nie wiem, renesans był po średniowieczu, średniowiecze było po antyku, tak? czyli to nie ma znaczenia chronologicznego. Nie oznacza usunięcia i zastąpienia nowoczesności. Nie sugeruje, że nowoczesność przyszła na świat w momencie zgonu nowoczesności, a nawet nie suponuje, że nie można już trzymać się nowoczesnej perspektywy z chwilą, gdy obok pojawi się Tak? To nie jest tak, że nowoczesność zniknęła w czasach, kiedy został ogłoszony postmodernizm. Więc co znaczy po czy post? Po implikuje co najwyżej przekonanie lub choćby tylko podejrzenie, że długotrwałe i rzetelne starania nowoczesne były nierozważne i skazane na niepowodzenie, że opierały się na nieporozumieniu i musiały prędzej czy później wyczerpać się niespełniwszy zadanie, jakie sobie stawiamy, Tak, Jeżeli to przyklejemy do postsekularyzmu, no to jest dokładnie to myślenie. Tak? Postsekularyzm to jest yy, uznanie faktu, że sekularyzacja nie działa. To znaczy nie da się do końca wyrugować religii z życia y, zwykłego człowieka. Postmodernizm to nie jest tylko epoka, która nadeszła po modernizmie, czyli po nowoczesności, tylko to jest uznanie, że nowoczesność ze swoim kultem rozumu, ze swoim kultem prawa, ze swoim kultem no właśnie pewnych struktur po prostu nie dał rady, tak? I postmodernizm mówi, ok, no skoro nie jesteśmy w stanie uzgodnić wspólnych wartości, tak? Te mityczne wartości europejskie, o które nas co chwilę ktoś w dupę kopie, mówi, że tam, o, nie szanujcie wartości europejskich, Co to jest? Znaczy potrafimy pokazać jedną wartość europejską, nie ma takiej. Nie? I to jest postmodernizm, to jest powiedzenie yy, nie udawajmy, że mamy jakieś struktury, że mamy jakieś obiektywne zasady, że mamy jakieś, yy, jakieś normy, tylko uznajmy, nie ma norm. Każdy musi sam sobie normy wymyślić i się ich trzymać, dopóki nie zmieni zdania i nie wymyśli sobie nowych norm. I jakby to się miało do postchrześcijaństwa? No to jest dokładnie to samo. Znaczy, to jest uznanie, że chrześcijaństwo, czy chrystianitas, yy, czyli społeczeństwo chrześcijańskie, yy, po prostu nie zdało egzaminu. Tak? Po prostu nie zdało egzaminu. Chrześcijaństwo jako takie się wyczerpało, przynajmniej w tej sferze publicznej. To jest cytat, muszę sobie sprawdzić, bo nie pamiętam ich wszystkich. Aha. Jeden z socjologów, nazwisko będzie wam znajome, chociaż nie wiem, czy jest spokrewniony. Adam Rossół napisał taki tekst adie, tak? adie po francusku znaczy z Bogiem, tak? ale to znaczy do widzenia. Adi, adi, znaczy do widzenia, Panie Boże. I on tam też opisuje właśnie post chrześcijaństwo I co on tam napisał? To jest 2000, chyba 11. post nie tworzy rewelacyjnej meta -opowieści, nie buduje nowego paradygmatu, nie mieszcza się w tym, co znane i oswojone. Tak? To nie ma nic nowego. To absolutnie nie ma nic nowego. To nie jest jakaś pozytywna propozycja. Innymi słowy, nie jest post chrześcijaństwo radykalnym zaprzeczeniem tradycji chrześcijańskiej, czyli tym, co by nazwał antychrześcijaństwa, zbyt silnie wrosła w nasz słownik i w naszą gramatykę. A raczej jej mutacją, przeformułowaniem. Stąd to moje sformułowanie, że chrześcijaństwo to mutacja chrześcijaństwa. Mutacją, czyli pewną zmianą na organizmie. Post nie odnosi się tedy ani do chronologii, ani do gestu zerwania, to czym Bauman pisał. Oznacza z pewnością odwrót od chrześcijaństwa dogmatycznego w stronę wiedzy słabej. To też jest taka koncepcja. Kto mówi o wiedzy słabej, Michał? W no, Vatimo, nie? Tak czyli, tak, czyli uznanie, że nie ma już miejsca na wielkie narracje, że nie ma już wieś, miejsca na dogmaty. Tak, My co najwyżej możemy przypuszczać, możemy... Słucham? No, no, ale, ale jakby koncepcja jest taka, tak? Znaczy odsunięcie się od wiedzy mocnej, czyli od pewników, od dogmatów w stronę właśnie takiego... To, co tu i teraz. Tak? Możemy na dzisiaj ustalić pewne umowy, ale one są ważne tylko do momentu, dopóki ich nie zmienimy. Tak? Mamy tylko wiedzę słabą. Nie możemy powiedzieć, co jest dobre, co jest złe. Możemy powiedzieć, co nam się wydaje, że jest dobre. Tak? Stąd jest ten, ten przymiotnik słaba. Zastąpienie mocnego teologicznego rdzenia nieustannym poszukiwaniem rdzenia perwersyjnego. Odwrót od chrześcijaństwa jako narzuconego dyskursu wiedzy władzy. Ale oznacza też, i tu niespodzianka, powrót do jego przedinstytucjonalnych źródeł. Powrót do historii pewnego Żyda, który w chwili śmierci krzyczał Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił. No właśnie, czemu Bóg mnie opuścił, pyta post-chrześcijaństwo. Tak? Mutacja w tym znaczeniu, że to nie jest zaprzeczenie, spokojnie, zdorobi się, to nie jest zaprzeczenie chrześcijaństwa jako takiego, tylko to jest nowa forma chrześcijaństwa. Tak? To jest takie chrześcijaństwo, które udaje o tym zaraz będzie mowa, że, że nie jest chrześcijaństwem, a jednocześnie cały czas wraca do pewnych fundamentalnych pytań. Więc to jest ta pierwsza cecha. Druga cecha, którą bym nazwał wykorzenieniem. To możemy szukać innych określeń, ale jakby to, co już się wcześniej pojawiło, pewne zerwanie. Tak? Mutacja to znaczy, że to jest jakaś zmiana, ale też to jest zmiana, która usiłuje coś zerwać albo coś faktycznie zrywa. Yy, Hannah Arendt? a tak jest. Pan Arendt, Między Czasem a Nieskończonością. Taki jest chyba tytuł tego, tego dzieła. Naszego dziedzictwa nie przekazano nam żadnym testamentem. To jest cytat z René Chara. Naszego dziedzictwa nie przekazano nam żadnym testamentem. Oto być może najdziwniejszy ze zdumiewająco trafnych aforyzmów, w którym francuski poeta i pisarz René zawarł zawarł istotę znaczenia, jakiego nabrały dla całego pokolenia europejskich pisarzy, i publicystów cztery lata spędzone w resistance. Tak, czyli w ruchu oporu francuskiego. Spełniło się to, co René Char przewidział, co jasno przepowiedział wtedy jeszcze, kiedy toczyła się prawdziwa walka. Jeśli przeżyję, wiem, że będę musiał się rozstać z, auto, z aromatem tych ważkich lat, w milczeniu odrzucić, a nie ukryć w sobie swój skarb. Skarb swój utracili. Tak, o hani Arendt pewnie większość z was słyszała. Też jest yy, taka myślicielka, no najpopularniejsza w drugiej połowie XX wieku. Jakby to jest to clue, które ona zauważyła. Tak? Naszego dziedzictwa nie przekazano nam żadnym testamentem. Norma jest taka, że rodzice w pewnym momencie jakby yy, od dziecka, tak? Od dziecka uczą języka swoje, swoje dzieci, czytają im jakieś książki, yy, zaprowadzają je na cmentarze, tak? Tu leżą właśnie dziadkowie, pradziadkowie. Takie książki czytaliśmy w dzieciństwie i tak dalej, i tak dalej pokolenie, to jest pokolenie naszych dziadków de facto. Tak? To jest pokolenie, które, jak oni mówią, nie otrzymało dziedzictwa od swoich rodziców. Tak? I w tym znaczeniu my nie otrzymaliśmy też dziedzictwa od naszych rodziców. Tak? O ile jeszcze pewnie nasi rodzice, nie, nie chodzi mi tylko jakby o, rzeczywiście o naszych rodziców biologicznie, tylko jakby w kontekście Europy przynajmniej, tak? o ile nasi dziadkowie pewnie AUMAS byli ochrzczeni tak? i byli wychowani w jakimś kontekście chrześcijańskim, nasi rodzice już dużo mniej. Tak? rodzice dużo mniej, a nasze pokolenie, w Polsce to jest jeszcze pewnie dużo słabsze, ale w Europie to są często ludzie, którzy jakby w ogóle nie mają tego backgroundu religijnego, tak? chrześcijańskiego. I do tego jest... jest mogę coś dopowiedzieć. Tak? Do z kolei Agata Bielig-Robson, w innym kontekście, ale to jest dokładnie to. Przeświadczenie, że martwych, białych autorów, czyli tzw. twórców The Great Books, tak? jakby, jak pomyślicie sobie o najważniejszych książkach dla cywilizacji zachodniej, to są biali mężczyźni, są głównie autorami. Niewiele tam kobiet i, i innoskórych też niewielu. Przeświadczenie, że martwych, białych autorów... A, i wszystkich ich łączy to, że są martwi. Przeświadczenie, że martwych, białych autorów czytać nie warto, dlatego że są martwi, Wyrasta z buntu wobec dziedzictwa w ogóle, nie tylko białych mężczyzn z klasy średniej. Oznacza to odmowę wejścia w jego głęboko i trwale wyżłobioną kolejne, w której dotąd bez protestu wstępowały kolejne pokolenia. To też jest to, co się pojawia, nie wiem, tam na naszych wykładach z idei uniwersytetu, tak? że nagle dochodzi do coś, co było dawniej oczywiste, tak? że istnieje jakiś kanon, że istnieje jakiś kanon książek, który trzeba przeczytać. Tak? Dzisiaj rodzice się buntują, bo dlaczego ich dzieci mają czytać Lalkę Prusa, a nie mogą czytać Harry'ego Pottera. Tak? To, jest, to jest dokładnie ta sama myśl. To znaczy niby dlaczego ja mam czytać Szekspira? Co gość, który nie żyje od 500 lat ma mi do powiedzenia dzisiaj? Też wolę przeczytać Michnika. Tak? Albo wolę przeczytać, nie wiem, no właśnie yy, coś, co jest współczesne. Nie? Też dokładnie to. Odmowa wejścia pewne y, głębokie i trwałe kolejne, tak? no bo tradycja chrześcijańska to jest tradycja, która ma 2000 tysiące lat i my mówimy nie, ona nas już dzisiaj nie interesuje, tak? Jakby my nie, nie chcemy w tym kontekście funkcjonować, tak? Nawet y, często nie chcemy, y, nie chcemy go znać. Więc to jest ta druga cecha, wykorzenienie, tak? Odkorzenienie, zerwanie pewnej, pewnej ciągłości tradycji. Trzecia trochę to łączy. Oczywiście to jest, to pochodzi od, y, od, od y, mm, od Liquid Modernity Baumana, ale co to by znaczyło płynność? To jest przede wszystkim ten obraz płynu. Dawniej cywilizacja, powiedzmy do lat 50 60 była jak ciało stałe. Jak weźmiecie sobie butelkę i ją postawicie, to ona tam będzie stała, a wylejcie sobie kolę z tej butelki. tak? Jak ją przenieść? Jak zachować jej kształt? Trzeba albo ją zamrozić, a wtedy nie jest płynna, tak? Jakby to jest, to jest ten pomysł, tak? że kultura, w której żyjemy jest płynna, nie ma żadnych stałych odniesień. Ym... To też Bauman? Aha, Dieniszy Tanalski. To jest taki jeden z, ze współczesnych polskich historyków idei. Stały nieprzerwany proces wzajemnego przenikania się z sakrum i profanum powoduje stopniowe, historycznie widoczne łagodzenie i rozmywanie się teoretycznych i obyczajowych konturów sakrum oraz rozróżnianie i wyznaniowych rygorów. Jak miałbym powiedzieć, kogo uważam za idealnego współczesnego post na to byście się zdziwili. Ale jak czytacie ten tekst, to myślę, że łatwo dojdziecie. Ubiera się na biało. Generalne ewoluowanie kultur ludzkich od struktur zamkniętych do otwartych. Spostrzeżenia badaczy i teoretyków zbierane pod ogólnymi hasłami postkultur, kultur postmodernizm, post a nawet zobowiązują do snucia rozważań na temat przyszłych możliwych kulturowych wartości. Tak? Nie ma jakichś stałych wartości wpisanych w chrześcijaństwo. Tak? Nie ma y, jasnego, jasno ograniczonego sakrum. I możemy pójść dalej. To jest Hans Urs von Balthasar, To jest taki bardzo znany i wpływowy teolog y, końca XX wieku. I on y, na przykład, tak bardzo długie dzieło. Teodramatyka się nazywa. I tam jeden z rozdziałów jest zacytowany Człowiek bez miary w nawiasie post tak? Czyli post to jest człowiek, który nie ma miary, nie ma no, nie, nie potrafi mierzyć rzeczywistości, bo nie ma narzędzia, żeby tą rzeczywistość zmierzyć. Żeby powiedzieć dobre, złe, czarne, białe, metr, metr pięćdziesiąt, y, duże, małe, chude, grube i tak itd. Człowiek człowiek, który nie, nie posiada narzędzi do zmierzenia, do ocenienia rzeczywistości. Jeżeli chrześcijaństwo mogło doprowadzić do pełnego rozwoju starożytną filozofię ludzkiego ducha, jako otwarcie na cały byt, a tym samym na jego transcendentne właściwości, jedność, prawdę, dobro i piękno, było to możliwe dlatego tylko, że myśl antyczna dostrzegała tę już w samym bycie, jest tylko w znaczeniu analogicznym, tak? czyli, czyli boskość, tak? jakby ten pierwiastek boski, czy w ogóle pojęcie Boga, to co boskie. Myślenie postchrześcijańskie, odrzucając taką wizję pod pretekstem jej chrześcijańskiej genezy, nie przyjmuje też antycznego otwarcia na byt jako taki. W konsekwencji dokonuje antropologicznej redukcji prawdy i dobra, sprowadzając je na przykład do interesu. Tak. No to Myślę, że to też widzimy jakby w, w, w chrześcijaństwie, które nas otacza, czy nawet w kościele, tak? że, że pewne jakby trwałe punkty odniesienia, które były jeszcze oczywiste dla naszych babci i dziadków, one są dzisiaj dużo bardziej płynne. Tak? One już nie są tak, tak ważne. A jednocześnie chrześcijaństwo miało taki rozpęd przez 2000 lat, że ono korzystało ze źródeł, które były o 5 wieków starsze od nich, jak na przykład filozofia grecka, nie? prawo rzymskie. Tak. Postrześcijaństwo też jest postfilozofią. I ostatni cytat, który ma być jakimś takim wyjaśnieniem tego, co rozumiem przez postrześciwo. Tak, Hugo Tristan Engelhardt, to jest taki bioetyk, francuski, ale żyjący od wielu lat w Stanach. I on w swojej książce Bioethics tam też napisał, jakby w przedmowie napisał o kontekście, w jakim pisze tą bioetykę. Jakby nie było, żyjemy na ruinach chrześcijaństwa. Zostaliśmy pozostawieni z fragmentami intuicji moralnych z dawnego, obowiązującego sposobu życia. To jest dokładnie ten sam opis, który Macintyre przedstawia w, w dzisiejszej cnoty. Fragmenty te pozostają jako wątpliwości, które nie mogą zostać ostatecznie uzasadnione, ale pomimo to nadal istnieją jako potężne, lecz bezworonne tabu. Tak? Podaję bardzo ciekawe dwa przykłady. Cały czas nas burzy to, jeżeli ktoś wyrzuci noworodka do śmieci. Dzisiaj, zanim do Was wszedłem, czytałem, że złapali jakiś tam konkubinat czy małżeństwo. Yy, tytuł artykułu jest kobieta urodziła, mężczyzna spalił w piecu. Urodziło się dziecko, spalił w piecu. I nas to burzy. Dlaczego nas to burzy, skoro nas nie burzy yy, aborcja? Jaka jest różnica między dzieckiem urodzonym a dzieckiem dwie godziny przed urodzeniem? Fiozofie nie ma żadnej. A jednak mamy pewne tabu, którego nie potrafimy uzasadnić. Że nie należy zabijać dzieci. Chociaż wolno zabijać nienarodzone dzieci. Chrześcijańskie poglądy na temat właściwego postępowania moralnego nie mogą spójnie funkcjonować w ramach post zobowiązań moralnych. Nie istnieją już żadne struktury etyczne, tak? żadne przedchrześcijańskie czy właśnie głęboko chrześcijańskie struktury mogące uzasadnić te poglądy, żadne normy w post bezkształtnym i świecie nie istnieje kryterium tego, co powinno być przez chrześcijaństwo akceptowane, a nie jak interpretowane. Tak? Jak sobie siądziecie do stołu wigilijnego, wielkanocnego, albo przy grillu, to zaraz będzie dyskusja. Właśnie jedni będą mówić, że to jest dobre, inni, że to jest dobre, tamci, że to, a tamci, że tamto. I nie dojdziecie do, do ładu. Tak? Znaczy Nie jesteście w stanie przekonać waszej babci, waszej kurcze kuzynki, że... Mm, nie wiem, jakiś głupi przykład, że jeżdżenie czerwonymi samochodami jest złe. Albo nie, że przejeżdżanie na czerwonym świetle jest złe. No bo niby dlaczego, tak? Ta druga osoba wyznaje zupełnie inne wartości. Co więcej, ona wyznaje zupełnie inną logikę. To też można nazwać logiką, tak? Trzecia cecha, płynność, tak? Czwarta, obojętność w nawiasie limbus. To jest pewien taki koncept teologiczny, który można fajnie wykorzystać. Kto to. Tak, tak, tak. Dwa lata temu okazało się, że Leszek Kołakowski napisał esej, długi esej, którego nie opublikował. I znak go opublikował pod tytułem Jezus Ośmieszony. Dobrze mówię? Jezus Ośmieszony. Bardzo dobra książka w ogóle. I on zaraz na wstępie mówi o tym, że chrześcijaństwo, czy ch chrystianizm, bo tak należałoby mówić, jest zapomniany i mówi tak, kiedy mówię o zapomnieniu nie rozumiem tego dosłownie Jego, czyli Jezusa, imię nie jest zapomniane tak, jak kurczę was o chlapie przejeżdżają samochód to co krzyczniecie? Jezus Maria nie <grywa> pan, jest antychrześci... pan jest niechrześcijaninem tak? yes, ja też... ale przeciętny człowiek to jest, to jest bardzo też ciekawe nie? że yy, z parę dni temu oglądamy jakąś dyskusję w necie w sensie między politykami i kurcze, polityk, który jest, jest jakby znany z tego, że jest ateistą, mówi na miłość boską. Nawrócił się. I jego imię nie jest zapomniane. Jezus jako osoba nie jest nawet znienawidzony czy atakowany. Tak? Jest niewielu ludzi, którzy jakby decydują się na, na jakiś akt profanacji. Rzadko zdarza się, żeby ktoś głosił nienawiść do Jezusa. Bardzo często natomiast ludzie powołują się na jego imię, żeby udowodnić, że to on mocno wspiera ich sprawy publiczne czy prywatne, polityczne czy religijne. A jednak to, że jest zapomniany, nie wymaga udowadniania. Tak? Wystarczy przeczytać Ewangelię i zastanowić się nad życiem, jakie nas otacza, jakie prowadzimy, żeby dojść do tego wniosku. Tak? Chrześcijaństwo czy Chrystus jest zapomniany. W jakim znaczeniu? No w takim, że nikt o nim nie pamięta. W ogóle nie myśli się o nim. To nie jest tak, że ktoś go zwalcza. To nie jest tak, że ktoś yy, nie wiem, odnosi się z nienawiścią albo z pogardą. Nie, po prostu się nie odnosi. Tak? Do tematów religijnych w ogóle też w Polsce średnio chcemy się odnosić. Nie? I dlatego dobry jest... Yy... Ok, jeszcze ten stat, muszę sobie też rzucić okiem. Tak, no to na pewno znacie, a powinniście znać. Yy... Wojna cywilizacji różnie interpretowana, tak? Huntington. I on pisze tak, cywilizacja zachodnia w Europie może także zostać podkopana przez słabnięcie chrześcijaństwa. To znaczy to osłabnięcie, coraz mniej Europejczyków wie, że praktykuje, przestrzega nakazów religii. Tendencja ta świadczy nie tyle o wrogości wobec religii, co o obojętności. Tak? My jesteśmy obojętni. Znaczy, yy, nie wiem, To nie jest tak, że teraz ludzie nie chrzczą dzieci, bo chrzczą. Tylko dla nich to jest pusty znak. Że to jest coś, co nie ma żadnego znaczenia. Nie? To nie jest tak, że teraz oczywiście spada liczba ślubów, ale to też nie jest tak, że. Yy, że nie wiem, że ludzie właśnie nie biorą ślubu, dlatego że oni jakby uważają, że nie, jestem niewierzący, więc nie wezmę ślubu. Nie? Właściwie przeciwnie, jestem niewierzący, ale wezmę ślub, bo, bo co rodzina powie, albo no jednak biała sukienka to fajna jest. Tak dalej. Yy, I i dla, skąd jest. Skąd jest yy, jeszcze jedna rzecz. A. O, nie znacie osoby. Agata Skórzewska. Yy, ale te, wypowiedź jest bardzo ciekawa często zwraca się uwagę na to, że kultura postrześcijańska wykształciła jeszcze inną postawę wobec chrześcijaństwa, obojętność tak, obojętność to jest yy, po prostu I don't give a shit, nie? nie obchodzi mnie to, ani mnie to zie ziemi, ani grzeje po prostu o Bogu nie wypada już mówić, ani dobrze, ani źle jest zjawiskiem mało istotnym strategią jest więc takie zawłaszczenie symboliki chrześcijańskiej, żeby odrzeć ją ze wszelkiego znaczenia religijnego tak? Jest święty Mikołaj, oczywiście, że jest święty Mikołaj. A to, że się każe z Coca-Colą, a nie tam z biskupem, to inna rzecz. Tak? No, wyobraźcie sobie święta bez choinki. Znaczy, wyobraźcie sobie, żeby w ogóle ktoś nie miał wieczerzy wigilijnej. Czas jak to mówią, tak, chodzę do kościoła regularnie, na każdą pasterkę. Nie? No, to jest dokładnie ta myśl. Jak, jak z McIntyre'em rozmawiałem, to go pytam, czy, czy zgadza się ze mną, że że Europa i Stany Zjednoczone, no bo on jest Szkotem, ale od wielu lat żyje w Stanach, czy zgadza się, że, jest, że, że świat, w którym żyjemy jest światem postrzejściańskim? I on mówi, oczywiście, że tak. I dał mi przykład, mówi tak. W Wielkiej Brytanii do tej pory mówią, że mówi się, że idę na Midnight, Vigil Midnight Mass. Mówi, a nie jest Midnight. Bo ze względów bezpieczeństwa w Wielkiej Brytanii pasterka jest najczęściej o 22, 21, a nim to nie jest mes, bo, bo, bo w, w protestantyzmie nie ma mszy, tak? to jest pewne nabożeństwo. Ale jesteśmy tak przyzwyczajeni do mówienia, że my to mówimy i mamy głęboko, czy, tak jest, czy to jest poprawny sens. Więc używamy, używa się tej symboliki, ale po to, żeby, żeby zachować pewne pozory, a nie dlatego, że za tym stoi jakaś treść. Trzeba przyznać, że podobną taktykę wobec znaków pogańskich stosowało wczesne chrześcijaństwo, włączając elementy zastanych kultur we własny kult. Różnica polega jednak na tym, że wówczas otrzymywały one nową treść. Natomiast, i to jest ważne, kultura postchrześcijańska nie wkłada w użyte przez siebie symbole żadnego przekazu. Tak? Cały czas się wysyła jakieś kartki na Boże Narodzenie, albo się, właśnie nie wiem, tam się życzy wesołych świąt, a to jest puste życzenie. Tak? Znaczy to, jest, to jest tylko fasada. Tam nie ma żadnej treści, czyni się z nich tylko element estetyczny, tak? biała sukienka do ślubu. Tak? Która z pań nie poszłaby w białej sukni do ślubu? A co oznacza biel białej sukienki? To może tylko tak bardziej sprzeczne jest to, kiedy kobieta w ciąży z dosyć wysokim brzuchem ma welon, tak? I Na przykład jak wysła tak brzuch pod nosem. No, Dla starszych ludzi Bo, oni, bo oni rozumieją tak. ten symbol. Ale nie w Japonii, tak? Tam kobiety idą na sił chrześcijańskich, nie, że wierzą, tylko że im się białe No na przykład, na przykład. Więc to jest dokładnie ta myśl. Więc zobaczcie, że moim zdaniem to jest bardzo prawdziwe to, co jest tu napisane. Obojętność kultury postrześcijańskiej wobec chrześcijaństwa, które konstruuje istnienie, skazują są na wymarcie. Jeżeli chrześcijaństwo żywi się chrześcijaństwem, które udaje, że lekceważy, no to samo wskazuje się na zagładę, tak? jeżeli się podcina gałąź, na której się siedzi. I skąd jest ten limbus? To jest taka średniowieczna koncepcja, ona została przez Benedykta tam 10 lat temu, jakby zostało wydane oświadczenie, że koncepcja limbus puerorum, czy limbo puerorum odrzucona. To koncepcja, taka koncepcja, no bo jeżeli wyznaje się prawdę, że bez sztucz, czyli z grzechem pierworodnym, nie można wejść do nieba, no to coś z dziećmi, które zmarły przed, przed chrztem? Tak? Nie mogą pójść do nieba, bo mają grzech pierworodny, ale nie mogą iść do piekła, bo nie popełniły żadnego grzechu. Yy, więc wymyślono taką koncepcję Limbusa. Takie miejsce, w którym nie ma szczęścia i nie ma kary. Takie zawieszenie. Tak? Yy, według teologii największą karą, i to akurat Giorgio Agamem, o którym mówiliśmy z Michałem wcześniej, też taki bardzo wpływowy współczesny filozof, Według teologii największą karą, jaka może spotkać stworzenie i jedyną, całkowicie nieuleczalną, nie jest gniew Boga, lecz bycie przez Niego zapomnianym. To jest to właśnie ten Limbus. Kara Limbusa w odróżnieniu od kary piekła nie polega według teologów na doświadczaniu bólu, na cierpieniu, nie ma tam ognia i męki. Jest tam cierpienie niedostatków niedostatku polegające na wiecznym braku oglądania Boga. Ale inaczej niż przeklęci, mieszkańcy Limbusa nie odczuwają bólu spowodowanego tym brakiem, ponieważ nie wiedzą o tym, że brakuje im dobra. To, to jest, moim zdaniem, dokładnie, dokładny obraz tego, czym jest postrześcijaństwo. To nie jest niszczenie chrześcijaństwa, to nie jest wywyższanie chrześcijaństwa, to jest powiedzenie, nie istniejesz dla nas. Nie? To też jest bardzo ciekawe w takim kontekście y, politycznym, bo y, jeżeli jeszcze pamiętacie wielką debatę sprzed chyba 10 lat o konstytucję europejską, tak? był taki moment, że Unia Europejska chciała mieć konstytucję. No i wpisano tam y, dwa źródła Europy prawo rzymskie i filozofię grecką, a i trzecie oświecenie. No i wtedy chrześcijanie się zbuntowali i powiedzieli, że jeszcze chrześcijaństwo. To politycy unijni powiedzieli, to przepraszam, wyrzucamy wszystko, żeby nie wpisać chrześcijaństwa. I tak było. No a potem cała konstytucja została odrzucona w dwóch referendach. Ale zobaczcie, czyli byle chrześcijaństwa nie było, to wolimy usunąć wszelką wzmiankę o, o jakichś wspólnych źródłach Europy. I ostatnie, już ostatnie, ostatnia norma, ostatnia cecha chrześcijaństwa, to jest świeckość. Ale świeckość specyficznie rozumiana. Jest taki myśliciel Charles Taylor, bardzo znany. I on napisał wiele książek, m.in. A Secular Age. To jest jedna z najbardziej znanych, czyli epoka sekularna, epoka świecka. I on tam wymienił trzy sposoby rozumienia sekularyzacji. Po pierwsze to jest nieobecność religii w sferach publicznych. tak? To że nie wiem, we Francji nie może być krzyża w żadnym urzędzie na przykład, tak? że nie można nosić wyraźnych znaków przynależności religijnej. To jest pierwsza sekularyzacja. Drugi sens to jest statystyka. Coraz mniej ludzi praktykuje swoją religię i tego też doświadczamy. Ale istnieje coś, co, on, co teraz po nim się nazywa first secularization, czyli trzecia sekularyzacja, trzecia świeckość. Postrzeganie światopoglądu religijnego, w naszej kulturze to oczywiście chrześcijaństwo tylko jako jednego z wielu równoważnych stanowisk. Tak? Chrześcijaństwo, system moralny chrześcijański nie posiada żadnego uprzywilejowanego prymatu, na, na trwałość, stałość i tak Bycie chrześcijaninem jest dokładnie tak samo warte, jak bycie rastafarianinem, jak bycie ateistą, jak bycie fanem yy, Britney Spears i tak? Każdy światopogląd ma dokładnie taką samą wartość. I on tutaj, Taylor tutaj używa określenia post christian society. To jest to, to znaczy moment, w którym my uważamy, że chcesz być chrześcijaninem? No bądź sobie, tak? Bądź sobie, mamusia jest muzułmanką, tatuś wyznaje kult pieniądza, no bądź sobie chrześcijaninem. Jak cię zmieni, to potem będziesz kimś innym, tak? Jakby nie ma, nie ma żadnych kryteriów. I tutaj już ostatni cytat. Też właśnie do tej świeckości. Tak. Stan Grenz, to jest taki Amerykanin, który bada też zjawisko sekularizacji. Mówi tak. Kategoryczne odrzucenie każdej metanarracji, każdej jakby wielkiej narracji, nie odmawia nam jako chrześcijanom przywileju uznawania historii biblijnej za narrację obowiązującą naszą wspólnotę. Chcecie, to sobie wierzcie. Lecz w nowoczesny etos wymaga, byśmy zrezygnowali z jakiejkolwiek próby narzucenia innym naszej metanarracji. Tak? Znowu nie powiem kogo cytuję, prozelityzm jest czymś złym. Tak? Nie wolno nawracać innych. Tego nie mówi ateista chyba. Yy, tak, kary, które wiecie, to są absurdalne wyroki, to są absurdalne wyroki prawne, tak? znaczy w sądach karnych. Dwa takie przynajmniej tylko podam bardzo krótko pastor, który w Szwecji dostał 30 dni więzienia za to, że przeczytał, co w Piśmie Świętym jest napisane o homoseksualizmie. Chcesz, to sobie wiesz, ale nie mów tego na głos. Tak? A druga rzecz to już jest sprawa z Polski, gdzie Terlikowski przegrał proces z, jak, z alicją tysiąc. Uzasadnienie wyroku jest kuriozalne. Można uważać, że aborcja jest zabójstwem, ale nie można powiedzieć, że kobieta, która dokonała aborcji, jest zabójczynią. Tak jest, to jest uzasadnienie wyroku, tak, wskazującego Terlikowskiego za, yy, za y, jakieś tam, no nie wiem jak to, w, który, to był, który to był paragraf, ale zapewne za, za, yy, za odebranie czy uszczuplenie y, dóbr osobistych, tak, czy dobrego imienia -Tysiąc. Nie, nie wiem. Nie yy, wiem. Tak, nikt nie nakazuje zrezygnowania z wyznawania chrześcijaństwa, ale nie wolno go narzucać innym. W tym kontekście światopogląd chrześcijański może być tylko jednym spośród wielu. Światopogląd chrześcijański identycznie jak chrześcijańska metanarracja, jest w związku z tym zredykowana do jednego z licznych, różniących się od siebie plemiennych systemów etycznych funkcjonujących w naszej globalnej wiosce. Tak? Nie, nie można rościć. Yy, chrześcijaństwo nie, nie, nie ma prawa rościć sobie pretensji do jakiejkolwiek obiektywności. I tutaj zostawiłem te pięć, e, pięć cech. Na końcu są nazwiska tych, e, o których mówiłem. Tak, Czyli po pierwsze mutacja, przeformułowanie chrześci po chrześcijaństwo jako chrześcijaństwo żyjące po śmierci chrześcijaństwa. Wykorzenienie, zerwanie z tradycją, zanegowanie zobowiązań wobec swoich zmarłych. Wykorzenienie wobec no właśnie, tych korzeń, z których wyroszliśmy. Płynność, rozumianie jak to rozumiecie konturów jako brak miary. Jako brak struktur, obiektywnych struktur, obojętność, zapomnienie, prywatność, yy, wiary, yy, ta, ten obraz Limbusa. No i wreszcie, jest właśnie jako ta trzecia: czyli to, że yy, chrześcijaństwo yy, nie, nie może rościć sobie żadnych pretensji do bycia czymś więcej niż tylko jednym z wielu systemów moralnych. I ostatni, cytat. Wiecie, kto to jest? Nie wiecie. Co wam nie powiem. A napisał tak, Karli Jaspers. On napisał tak. Biblia i religia biblijna to podstawa naszego filozofowania. Stały drogowskaz i źródło niezastąpionych treści. To jest ciekawe. Na zachodzie filozofuje się, czy się ktoś z tym zgodzi, czy nie zawsze z Biblią, nawet jeżeli ją się zwalcza. To było postrześcijaństwo. Znaczy to, że my jesteśmy, żyjemy w kulturze, która nie chce być chrześcijańska, a nie potrafi nie być chrześcijańska, tak? My nie mamy na przykład języka do opisania wielu zjawisk innego niż język chrześcijański. Może sobie jakieś, wiecie, najbardziej mnie to uderzyło w kontekście katastrofy smoleńskiej. Polacy nie potrafili odnieść się do tego zjawiska, do tego wydarzenia inaczej niż jako chrześcijanie. Tak? Był jakikolwiek świecki pogrzeb? Nie? Każda trumna musiała być poświęcona. Na każdej trumie musiał być krzyż. Główną ceremonią była msza. Tak, na, na rynku, yy, pogrzeb był w katedrze. Tak? My, jako Polacy, nawet nie mamy miejsca, gdzie możemy pochować ludzi, z jakiegoś świeckiego yy, panteonu. Yy, na, na Zachodzie sobie już z tym razem, ale my, jako Polacy, nie potrafimy do tego się inaczej odnieść. Co się stało symbolem żałoby po Smoleńsku? Krzyż na krakowskim przedmieściu. Tak? Nie było absolutnie, na, a nawet ci, którzy wyśmiewali to, co zrobili? Krzyż z puszek po piwie Lech. Tak? Jakby nie było, na którym zresztą ukrzyżowali takiego pluszaka kaczkę. Tak? Jakby nawet ośmieszając to, nie byli w stanie wymyślić nic innego niż właśnie odwrócenie, ale cały czas jednak chrześcijaństwa. Bardzo dziękuję. Wiem, że trochę przedłużyłem, ale mam nadzieję, że było wspólnie. मiert. Proszę bardzo. Teraz Proszę bardzo. Dwa króciutkie pytania. Bo sam Pan doktor powiedział, że właśnie od zrezygnowania się tak od chrześcijaństwa i zazmówił o jest od przycinania czy wynik tego nie dojdzie do tego to takiego, wieku, że w każdym razie ludzki, że po chrześcijaństwie znowu dojdzie do odnowienia religijnego Europy, tylko to nie będzie Europa trzeciazka, tylko z tego, tego islamu? No y y y Aha, bo jeszcze będzie drugi, okej. Okay. A drugie, to, to jest taka właśnie to, to te pytanie co. Refleksja, to na przykład widać to post-filozofistnych nud, no, tak na przykład w transhumanizmie, który nie jest zintyfikowaną taką masą i wiadomo, że jest wielki, a filozofia, to jest nud społeczny, to jakaś wspólna, nowa e, ideologia. E, transhumanizm bardzo z religią, ale nie zdanie, bardzo z religią nie używając swoich nie, nie, to znaczy, mówię, ja też nie jestem politologiem, chociaż to mnie bardzo interesuje, ani historykiem, chociaż też mnie to dosyć interesuje, więc nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, co będzie, nie? Natomiast yy, wydaje mi się, że odpowiedzi mogą być dwie i tutaj powiążę obie, oba te, yy, odpowiedzi na oba pana pytania. Po pierwsze, yy, no, ewidentnie widzimy, że za sekularyzacją, czy za wyrugowaniem chrześcijaństwa nie idzie pustka, jak ktoś czasami mówi, pustka aksjologiczna, tylko wchodzi inna aksjologia. Tak? To, jeżeli kogoś to interesuje, to będziemy o tym mówić też na, na ostatnim wykładzie z filozofii płci, tak? gdzie tak naprawdę yy, pretekst yy, neutralności światopoglądowej jest do utrzymania. To, znaczy, to jest fikcja. Neutralność światopoglądowa staje się światopoglądem, mówiąc krótko. tak? Więc, więc, więc na pewno jest tak, że jakby usunięcie chrześcijaństwa nie spowoduje, że będziemy mieli świat, neutralny światopogląd, tylko jakiś inny światopogląd zajmie to miejsce. Zresztą są bardzo poważne badania i poważne teksty mówiące o tym, że ta koncepcja francuska, świeckości tej francuskiej, tak, gdzie jest brak, czy teoretyczna świeckość jest praktycznym ateizmem. Tak brak, usunięcie jakby wszelkich znaków religijnych z przestrzeni publicznej francuskiej prowadzi w następnym kroku do zadekretowania ateizmu. Tak? To nie jest to, że ty możesz robić co chcesz byle prywatnie, tylko to jest właśnie raczej perswazja w stronę ateizmu. Nie? Mówię, nie jestem specjalistą od tego, natomiast są takie dosyć ciekawe badania na ten temat. Natomiast druga rzecz jest taka, że z całą pewnością, i to wcześniej też było powiedziane, Postchrześcijaństwo to jest wąż, który pożera swój własny ogon. Nie? To nie jest kultura, która jest się w stanie utrzymać. Bo to jest, to jest perspektywa, tak mi się wydaje. To jest perspektywa, która mówi, że nie mam nic wspólnego z chrześcijaństwem, a jak ktoś przychodzi z boku, albo jakby przyleciał jakiś kosmita, który by czytał Biblię, to powiedział, że to są chrześcijanie, tylko niewierzący. Zresztą nie? to jest bardzo ciekawe, że jedną z takich postaci to jest niedawno zmarła... Się wypadło. No, autorka właśnie sformułowania: chrześcijańska ateistka, Euro-Arabia przypomnę sobie tak, że to jest jakby ta perspektywa że, że my po prostu w Europie, a już na pewno w Polsce nie dorobiliśmy się innego jakby systemu znaczeń, innego języka, innego punktu. Innego właśnie no, punktu odniesienia, tak? Nie jesteśmy w stanie oceniać rzeczywistości w inny sposób niż jakby poprzez pewne chrześcijański background, który mamy, nie? Możemy wiecie, jednym z takich najważniejszych słów, które my dzisiaj, którym się posługujemy, to jest pojęcie osoby. Pojęcie osoby ma nie sobą cały kontekst chrześcijański. Oczywiście, że trochę filozoficzny, trochę prawa rzymskiego tam jest, ale to jest kontekst jakby wypracowany jakby w nurcie chrześcijańskim, czy w, w kulturze chrześcijańskiej. Tak? Wyobraźmy sobie, że usuwamy pojęcie osoby. Nie? Całe prawo gospodarcze nam leży, tak? Całe, no, cała kultura jakby leży. Nie? I, I tak z, z większością pojęć, o których byśmy powiedzieli. Tak, tak byśmy skończyli. Tak? Czy to będzie pojęcie dobra, czy to będzie pojęcie państwa. No Przecież państwo to też jest pojęcie, które wykrystalizowało się na gruncie średniowiecznej Europy. Nie? Uniwersytet, o którym mówimy. Jakby to są wszystkie koncepcje, które, które bardzo trudno jest zrozumieć w oderwaniu od, od chrześcijańskich źródeł. Tyle bym powiedział. czy post chrześcijaństwo nie byłoby synonimem tak naprawdę chrześcijaństwa mocno zliberalizowanego bądź nawet bym powiedział takiego uh -huh. mm, permisywistycznego uh -huh. w pewnym sensie. Ale w tym momencie, kiedy bym dodał chrześcijaństwo <coughs> zliberalizowane to moralnie, wówczas musiałby dokonać negacji tego chrześcijaństwa, uh -huh. swojego, uh -huh. swojej podstawy. W związku z powyższym zastanawiam się, jaka jest. W tym momencie relacja nazwowa, logiczna no relacja uh -huh. nazwowa między uh -huh. chrześcijaństwem a postchrześcijaństwem. Uh -huh. I gdyby pan struktura nie, wiem, być może jakoś wspólnie spróbujemy to jakoś narysować w tych kółkach, jak to będzie wyglądać? Czy to jest tak, to znaczy że są dwa kóła oddzielne, uh -huh. czy jednak postchrześcijaństwo się z chrześcijaństwem krzyżuje, uh -huh. gdyż nie może tak naprawdę być wyrugowane. Mhm. Najpierw się do tego pierwszej koncepcji, tak? bo można by szukać, nie wiem, chrześcijaństwo liberalne. Tylko różnica pomiędzy chrześcijaninem liberalnym, nie wiem, y, jakimś redaktorem y, nie wiem, Tygodnika Powszechnego jest taka, że on się uważa za chrześcijanina, a pod chrześcijanin nie uważa się za tak? To, jest to było trochę odwrócenie, znaczy y, jakaś forma liberalizmu, tak? czy nie wiem, właśnie y, chrześcijaństwa, chrześcijanina, który mówi, jestem chrześcijaninem, ale nie wierzę w Boga, to jest dokładne odwrócenie perspektywy post czyli kogoś, tam mówi nie jestem chrześcijaninem, ale de facto jakby zachowuje wszystkie systemy odniesień, systemy znaków, święta, obchodzę, które są chrześcijańskie, tak? Jakbym miał to narysować, nie mam pojęcia jakby to narysować, na pewno, na pewno jest część wspólna, na pewno jest część wspólna, tylko, tylko znaczy to, Gdzieś tu była kreda jeszcze wczoraj, ewidentnie jest tak, nie? ewidentnie jest tak, to jest z całą pewnością, tylko dla mnie jakby potrafię odpowiedzieć tylko na to, co jest częścią wspólną pomiędzy post i chrześcijaństwem, częścią wspólną jest, jest jakby właśnie ta sfera symboliczna, to co on nazywa fasadą. Tak? to Jakie święta obchodzimy, to, że dziecko trzeba ochrzcić, to, że pogrzeb musi być taki, jaki jest, nie? Yy, czyli to, to by była ta część wspólna, nie? Yy, a z drugiej strony właśnie... Yy, to jakby to narysować? Niech pan powie, co pan ma powiedzieć, a ja pomyślę, co jeszcze jedną no, rzecz narysować. Aha, małżeństwo. Jeśli chodzi o chrześcijaństwo, to chrześcijaństwo będzie mówiło o tym, że trzeba na nie chodzić, trzeba w nie wierzyć i tak dalej. Post-chrześcijaństwo w tym obszarze zarezerwowanym tylko dla chrześcijaństwa w obszarze zarezerwowanym tylko dla post będzie na przykład... tylko e, to, co jest sprzeczne z chrześcijaństwem, dokładnie. jasne. Natomiast część to może być... Obrzędowość, na przykład, podjść, tak, tak. To dokładnie, dokładnie. Trzeba przynieść kartkę od proboszcza, nawet jeżeli coś, kolega ci ją podpisze. Coś takiego, dokładnie, tak. Tak. dokładnie tak, dokładnie tak, nie? Czy tam, jak by takie nauki podobno kosztują 150 zł plus opłata za jakieś... Moja Dzień skupienia, więc tak naprawdę to jest takie biznes. Mm -hmm. No jasne jasne, jasne, jasne, jasne. jasne, więc, więc gdzieś tutaj jeszcze musiałbym się zastanowić, jak tutaj trzeba by narysować. Może no, być y pod chrześcijaninem, bo w zasadzie w myśl chrześcijaństwa powinien. Y nie każdy tak, no, tak, ale w myśl chrześcijaństwa pewnie powinien oczekiwać konkretnej sumy pieniędzy, do jakiś stały y mm -hmm. tak. a jednak ten w niektórych parachkach. Każde... Jedną tylko rzecz dodam, jakby co narysowałem, bo to bo chciałem wymyślić. Bo, bo to chrześcijaństwo liberalne, czy jakbyśmy to naz czy jakbyśmy to nazwali? Nie wiem, właśnie takie chrześcijaństwo, które dla wielu ludzi tak wygląda, nie wiem, no, no chrześcijaństwo, które jest na przykład promowane jakoś, nie wiem, przez Ewę Kopacz, przez tych liberalnych polityków, to zobaczcie, co oni robią, bo to też jest post-chrześcijaństwo, tak? Jak to Wy, chrześcijanie, nie chcecie przyjąć uchodźców, nie? To jest do, dokładnie to, czyli, jakby treść jest ta sama, pewna treść moralna. Trzeba być dobrym dla, dla drugich, tam kochaj bliźniego, ale z kolei to, co jest yy, obrzędową, to jest z kolei odrzucone. Okay. Mogę jeszcze dodać inny innej perspektywy do tego, że. Ja bym nie widział tego może w tym kontekście wykresów, ale też jakby yy, post-chrześcijaństwo, jako ci, którzy korzystają z owoców, ewentualnie kwiatów, a gardzą drzewem. Dlatego, że istota jest odrzucona, tak, tak. Tak to pojęcie osoby, tak jak na przykład zewnętrzne jakieś ceremonie, nazywamy to świętami zimowymi. E, mamy K Mikołaja Krasnala z Coca-Coli, e, czy Wielkanoc piszemy na kartkach, a już są tylko zajączki, więc mhm. jakieś e, owoce, czy kwiaty... No, właśnie, to co jest świetnie nazwane fasadą, nie? Zbyszku, mhm. tutaj już zgłaszałeś się bardzo. Cię jedna sprawa jest taka, że są już pochówki, a te, nie wiem jak to nazwać nie One są od dawna, one no, były... Z... Z... One... One, one były zawsze. Ale pytanie, właściwie to pytanie bardziej historyczne będzie. Uh -huh. To co teraz pan doktor opisywał ten proces, to nie jest po prostu e, jakaś taka mm, kolej rzeczy, tak? Bo coś się działo w historii. Mamy Rzym i ta religia, nie wiem, że okresu np. wojen punickich, czy później z okresu I wieku, no tam też się w pewnym momencie zaczęła że taka, że z religii Żydkiej została fasada. Tak każdy składał mhm. ofiary, mhm. ale nikt to nie wierzył tak naprawdę. Tylko, tylko nie, nie. Ja, ja, ja bym powiedział tak. Dla mnie o tyle to jest nowe, ewidentnie post-chrześcijaństwo ewidentnie post jest, jest dzieckiem ponowożytności po czy postmodernizmu, tak? Ewidentnie to jest część jakby całej współczesności. Dlaczego? Dlatego, że to jest pierwszy moment, powiedzmy, od XX wieku, w którym my uznajemy, że jesteśmy w stanie żyć bez norm. Że normy są nam niepotrzebne. Tak? To jest jakby pierwszy moment, bo wcześniej mogliśmy się spierać i były takie, takie, takie światopoglądy, ale każdy z nich odwoływał się do jakichś norm. One były nieuzgadnialne, ale wszyscy zgadzali się co do tego, że muszą być pewne zasady. Nie? Dopiero od połowy XX wieku, też jakby w kontekście hekatomby II wojny światowej, nie? Auschwitz, tak dalej, uznaliśmy, że Norm, same normy są dla nas problemem i lepiej jest nam być bez norm. Więc to jest, to jest pierwsza nowość. A druga różnica jest na przykład taka, to o czym Pan powiedział o, o religii yy, właśnie pogańskiej, jakby to nie nazwać, no, religii rzymskiej, tak oficjalnej religii imperium przed, przed chrześcijaństwem. Tam jakby to było wpisane, znaczy wszyscy wiedzieli? to jest ta różnica na przykład między yy, religiami wschodu a myślą zachodnią. I w tym znaczeniu chrześcijaństwo, a na pewno katolicyzm jest dużo bardziej zachodnie. Na wschodzie wiarę wyraża się przez uczynki. Na zachodzie wiarę wyznaje, wy, wyznaje się poprzez myślenie. Nie? I to jest ta różnica. I o ile było do pomyślenia w starożytności, że ty możesz być niewierzący, byle byś złożył ofiarę tam dla Zeusa, to to jakby było w to wpisane. To nie było coś, że ktoś jakby dokonuje transgresji, że on przekracza jakieś normy, nie? A my dzisiaj wiemy jakby na zachodzie jest jasne, że bycie katolikiem czy bycie chrześcijaninem to nie jest to, co ty robisz, tylko to jest to, co ty myślisz przede wszystkim, nie? I nagle się okazuje, że ktoś może powiedzieć ja mam to naprawdę głęboko gdzieś, ale robię to jakby dlatego, że nie potrafię inaczej albo dlatego, że to mi przynosi jakąś korzyść i tak dalej, nie? Natomiast na no, pewnie są jakieś podobieństwa, natomiast moim zdaniem największa różnica jest taka, że to jest Dopiero my teraz żyjemy w czasach, które mówią, że są w stanie się obejść bez norm, bez pewnych zasad, bez pewnych granic. Nawet nie wiedząc o tym, że brak granic też jest pewną granicą. Nie? Ale przynajmniej werbalnie twierdzą, że nam normy nie są potrzebne. Dawniej był sporo normy, a teraz jest sporo to, czy w ogóle normy są nam potrzebne. Nie? Ja tam się wiem, czy to, Wyraziłeś swoje. Tak, a tam widziałem Stanisława, Wyrywałeś się tak bardzo. Nie, trochę tak za bardzo. Nie normalnie. Nie ja tak post, tak ja normalnie. się, chodzi po po To trzeba przyjąć, bo co ludzie powiedzą. Ja A on zdumiony patrzy na mnie, młody człowiek, tak się mówi. Zdziwiony. A, mówi, jak chrześcijanin ja powinien powiedzieć katolik. A ja nie chodzę od 15 lat na spowiedzi, ponieważ uważam, że ta forma usznej powiązania usznej się poprzez wyznawanie grzechów w sposób naukowy. I uważam, że, do przekonania, że to jest niewłaściwe, to jest zła forma. No bo miałem kilka doświadczeń, że wypytywam mnie szczegółowo o seks. No, go interesowało. Widzicie, więc, więc jako, jako filozof, jako człowiek racjonalny ja mam do Pana tylko dwa pytania. Czy jako chrześcijanin wierzy Pan, że Jezus miał rację? Mówił prawdę? Tak czy nie? No tak. Tak. To czy w takim razie wierzy Pan, że Jezus miał rację mówiąc komu odpuścicie grzechy są im odpuszczone, komu nie odpuścicie grzechów są im zatrzymane? Tak czy nie? No to nie ma tak czy nie. To jest kwestia logiki. Nie? Więc Ja mówię, ja nie mam zamiaru wchodzić w, w Pana życie, tylko to jest, to jest właśnie zachodnie myślenie. Filozofia i chrześcijaństwo w tej wersji katolickiej, przynajmniej do pewnego czasu, one przede wszystkim odwoływały się do rozumu i do logiki. Tak? Jeżeli A, to B. Jeżeli A i B to C, to jeżeli A, to B i C. Ale tak? czy Pani czy, czy była zawsze... Czy była zawsze ta taka różna, czy ona była... Ale je, je, je, oczywiście, że to było różnie, tylko jakby proste jest pytanie, tak? Jeżeli Mówiąc krótko, jeżeli chrześcijanin uznaje y, za prawdę, to, co powiedział Jezus i jeżeli Jezus powiedział, że tylko te grzechy są odpuszczone, które jego apostołowie odpuszczą, to wniosek jest prosty. Ja się bardzo żarliwie zrobiłem to wszystko inaczej, ponieważ moja żona jeszcze wtedy chodziła o tę spowiedź. Teraz troszkę też już się spasowało, jest chrześcijanką, naprawdę, taką bierną chrześcijanką. I... Właśnie, na czym... Na... na... Okay. No, ta no. Ta po prostu klękałem i przed Bogiem po prostu robiłem rachunek sumienia. Autentycznie. Robiłem rachunek sumienia i tak mówię ten, to, to, to i się modliłem. Mm -hmm. Ok. I i szedłem do końca. Dobra. A zafała mnie moja mm. no żona ja mówi: ty, ty nie byłeś już spowiedzi, nie chcę. Dla, dlatego. dlatego Mogę <grym grym grym> ja, pana sama wywócić. No, dlatego pytanie no. jest proste. Jakie ma pan kryterium, żeby ocenić, czy ktoś jest dobrym, czy złym chrześcijaninem? Ja dużo o sobie mówię, nawet. Nie, nie, okej, okej. panie Stanisławie, jakie ma pan kryterium, żeby. Jakie używa, Jakiego używa pan kryterium, żeby powiedzieć, to jest dobry chrześcijan, a to jest zły chrześcijanem? Człowiek. Jak u nas człowieka? Aha. To nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem, muszę Pan powiedzieć. Nie to jest ten, który uznaje Chrystusa za Syna Bożego. Kropka. My mamy problem z tym, dlatego że my mówimy chrześcijanin, a to jest złe słowo. My nie jesteśmy chrześcijanami, my jesteśmy chrystianami. Chrystianoi, czyli Chrystusowi. To jest jedyne, jedyne poprawne kryterium odróżnienia chrześcijanina od niechrześcijanina. Uznaje Jezusa za Boga albo nie uznaje? No. Ja mówię, no tak, tak, tak to jest swoim, skrót myślowy, nie? W swoim filozofowaniu dochodzę do takiego przekonania. Pan Bóg jest sprawiedliwy mm -hmm. i wystarczy, że ja nie będę bytakiem, mm -hmm. że mm -hmm. daję, ja nie będę biednym, że po prostu jestem normalnym człowiekiem. I, i mówię, no naprawdę Bóg nie jest idiotą, przepraszam, że tak mówię, nie jest, jest Bogiem i On widzi. Ja nie muszę... Tutaj wielkich tutaj podchodzę. To ostatnie pytanie moje do pana Stanisława. A co to ma wspólnego z chrześcijaństwem? Bo pan mówi: Ja doszedłem do. Bóg nie jest idiotą. Czy, y czy Stasiu będzie zbawiony? Tak za Trzeba pytać księdza. Nie, zbawiony. No, nie wiem, że nie będę w przyszłym. Dobrze. Ja nie nie chladę, nie rozwijam. Nie... No, czasem zaklętego na miarę czasem. Nie kurwię się. <Czrę> Jest to, jest to chwalebne, oczywiście. Nie mam władzy rozgrzosić pana państwa, ale cenię szczerość. Pamiętam, gdzie pan jest bliżej. Zrobiło się, zrobiło się bardzo śmiesznie, ja wiem, super fajnie, ale mamy mało czasu, a dalej mamy kolejne Następnych pytań, także może. Tak, tak, tak, tak, ja już skończyłem. Tak. Tam zamiast się z tyłu zgłaszałeś, Pożegaj, Krzysiek, naprawdę. No. Tak, pytanie Czy Wiem, wie. nie jest tak jakby kontynuacja niczańskich śmierci Boga. Jest, przygotowując ten wykład, dużo myślałem o Panu, Panie Damianie. To jest... Zresztą no. widział... No nie w tym kontekście, tylko o Pana pracy. Zresztą widział Pan, że ten pierwszy tekst to jest właśnie Death of God, tak? Czy, czy po, po, podobny. Nie? Czy to jest ewidentnie nawiązanie do niczego? To taka druga część tego. Mhm. Czy jakby uświadomienie ludziom tego, właśnie w takim niczańskim klimacie, uświadomienie ludziom to, bo chrześcijanizm już istnieje, i właściwie oni w tym tkwią? Uh -huh. czyli nie są tymi chrześcijanami, czy to już właściwie wyznają jakieś takie, wiadomo, nie Tak, fasadowe chrześcijaństwo. A tak, to, to doprowadzi do tego, że oni odejdą od chrześcijańskie, czy, czy jakby to może doprowadzić do tego? Ja myślę, że tak. Myślę, że to, jest, to znaczy, moje doświadczenie i jakby moje patrzenie na świat jest takie, że yy, to cenimy, co jest dla nas trudne, co, co jakoś dla nas. Zresztą stąd mamy wartość, tak? Pojęcie wartości to jest yy, pochodzi od. Te, taką samą tezę od wartościowania. To znaczy coś uważamy za wartościowe. Jeżeli coś jakby znika z, z horyzontu naszego myślenia i patrzenia, to, to nie jest wartościowe. Nie? Więc zobaczcie, jeszcze nasi rodzice, czyli pokolenie 68, bo to oni wszyscy przeżyli rewolucję seksualną jako nastolatkowie. Jasne, że to było za żelazną kurtyną, ale, ale o Beatlesach słyszeli, tak? I o Rolling Stones. Więc no, ilu spośród waszych rodziców nie ma ślubu kościelnego? A ilu spośród naszych kolegów, naszych rówieśników nie będzie miało ślubu kościelnego? Myślę, że to będzie przyrost 100%. A nasze dzieci, to już będzie rzadkość moim zdaniem, że będą mieli ślub kościelny. Nie? Ja tego nie oceniam, tylko wydaje mi się, że to jest jakby naturalna kolej. Ale też jeszcze jedną chciałem powiedzieć, bo to jest też ciekawe właśnie w kontekście niczego, którego Pan przywołał. Bo my właśnie mówimy, że często się tłumaczy, zresztą chyba nawet o tym dyskutowaliśmy na scenarium. Bóg umarł. Nicze nie mówi Bóg umarł. Nicze mówi i Stot. Bóg jest martwy, nie? I to jest właśnie to myślenie, znaczy czy, czy Bóg umarł, czy chrześcijaństwo umarło, czy my je zabiliśmy, to nie ma znaczenia. Ważne jest to, że nie żyje i mamy go gdzieś. Jest taki w ogóle ciekawy film, jak go oglądałem jeszcze na studiach w moim mieszkaniu krakowskim, studenckim. Nazywa się film, może ktoś z Was o nim słyszał, USA. Potem się każe, że to jest Made in USA o pewnym zwyczaju, nie wiem, czy on jest prawdziwy, ale słyszałem o nim w różnych kulturach, więc może tak być. Od momentu liturgii wielkopiątkowej, kiedy Bóg umiera, do momentu rezurrekcji, nie ma nie ma, gra, nie ma grzechu. Bóg nie żyje, więc nie, nie widzi naszych grzechów. I to jest moment jakby totalnego rozpasania. To jest taka mała wioska, małe miasteczko w Ameryce, jeśli dobrze pamiętam, to w Ameryce Łacińskiej, ale może to też być Hiszpania, ale wydaje mi się, że Ameryka Łacińska. I to jest dokładnie ta perspektywa, tak? Yy, no, nie muszę Wam podawać nazwiska. Kto powiedział, jeśli Boga nie ma, to wszystko jest dozwolone. To jest, to jest dokładnie ta perspektywa. Bardzo dziękuję, Pani Damianie. Mam nadzieję, że coś się Panu też przyda do, do pracy. Ja nie, mówię, to czas nas goni. Kilka osób jeszcze jest, Monika, jedziemy. E, proszę zauważyć, że e, zawsze przed świętami ten centra kwitną łukami, uh -huh. kwitną rybaki. <grybami> e, tak? A zaczyna się to kiedy? Po 1 listopada, kiedy sprzętną znicze. Podpada. Proszę zauważyć również, że wiele przedsiębiorstw sporo tworzy bąbek, uh -huh. różnych takich artykułów związanych ze świętami. Zalogi. Czy uważa pan, że ta konsumpcja i ta chęć zarobienia pieniądza ma wpływ na rozwój właśnie post Ja bym to odwrócił. Ja bym powiedział raczej odwrotnie. To znaczy, to, że są ludzie, którzy chcą to kupować, mimo że to jest dla nich tylko fasada. To, to przede wszystkim się rozwija. Ja nie mam, ja wcale się nie dziwię, że przedsiębiorcy chcą sprzedać towar, bo to jest, to jest robota. Jest, jest taka definicja, business of the business is business. Tak? Znaczy, biznesem biznesmena jest robienie biznesu. I to jest, to jest norma. Dziwniejsze jest właśnie to, dla mnie to jest niepojęte, że ludzie, którzy, wiecie, na przykład według statystyk w zmartwychwstanie wierzy 60% Polaków. W życie wieczne wierzy 60% Polaków. Na jaką cholerę ci ludzie wydają kilkaset złotych co roku na znicze? Tak. Jeżeli nie wierzysz, że ten człowiek żyje w jakiś sposób, tak? to już nie ma znaczenia, jaką koncepcję życia po śmierci wyznajesz. Tak? No, ja naprawdę znam lepszy sposób na wydanie 200 zł, niż kupienie jakichś lampek dla fasady. No nie? I takich przykładów można by podawać znacznie, znacznie więcej. Nie? No właśnie, właśnie, gdyby to jeszcze no, było, jeszcze gdyby to było na wszelki wypadek, ja bym to potrafił zrozumieć, nie? Nie no, bo to jest tak, że ja może nie wierzę, ale jeżeli faktycznie coś jest, no to mogę im przysłuchiwać. Ob obawiam się, że niewielu ludzi czyta o Pascala. To znaczy, ja studiuję, jestem na studiach doktoranckich literaturo-znawczą. Moje doświadczenia właśnie w głównej mierze są literaturo-znawcze, chociaż trochę interesuje się też filozofią i pewnie do swoich badań wykorzystuję. I właśnie kiedy pan doktor wspominał y, tutaj też y, o tym zazębianiu się post-chrześcijaństwa, chrześcijaństwa, to mam wrażenie, że to się też trochę może odnosi do Eliadego do y, no, y, y, polskiego Anne Grzyby, która zajmowała się mityczną wizją świata i też może trochę do George'a Steinera i Stolenberga, czyli że właśnie żyjemy w takim świecie opartym na myśleniu mitycznym, na metaforach, mhm. które świadczą też o stanie... Kultury. I być może właśnie to zazębianie się chrześcijaństwa, postchrześcijaństwa, chrześcijaństwa liberalnego wynika z tego, że chętnie wykorzystujemy jakieś symbole, bo są właśnie one częścią jakiejś mitologii, która Pewnej kultury, tak, w której tak, no jasne. kiedy Pan wspominał też e, o tych wszystkich elementach, e, to od razu przypomniało mi się, kiedy on snuł taki wywód na temat e, mitu Ameryki w XVII wieku, e, kiedy właśnie my myśliciele chętnie wykorzystywali ten mit do pokazania rzeczywistości, jak odkrycie Ameryki przez Kolumba, przez te wiele, wiele lat funkcjonowało i jak pokazywała rzeczywistość i też to e, odkrycie Kopernika. E, on tam mówił o zachwianiu świadomości, samoświadomości istnienia, o zachwianiu samoświadomości człowieka, który stanął wobec nowej rzeczywistości. I Pamięta Pani jeszcze? tytuł tekstu? E, Paradygmaty dla metaforologii. Poszukam. E, to jest e, publikacja wydawnictwa Aletei, z tego roku. Zobacz mm -hmm. so 2017. Tak, W tak. właśnie mm -hmm. mój promotor polecam ją do przeczytania, bo będę się zajmowała Karolem tam, ale w odczytaniu e, takim literaturoznawczym, mm -hmm. e, a właśnie wykorzystanie tych metafor absolutnych bardzo literaturoznawcą się przydaje do mm -hmm. takich badań e, z takiego gruntu właśnie mesjańskiego, postmesjanistycznego. Mm -hmm. Jak wiele tych elementów jest wspólnych. Powiem, powiem dwie rzeczy jakby w odpowiedzi na... Pierwsza rzecz jest, to może panią zainteresować, dostałem zaproszenie od profesora Regiewicza, który robi seminarium w, też w kontekście nowych mediów i tak dalej i tam będę mówił troszkę właśnie w tym kontekście. Tak? Nowe media jako coś, co jest pomiędzy postsekularyzmem a postchrześcijaństwem, więc myślę, że jeszcze nie raz będzie okazja to rozwinąć, tą myśl. A druga rzecz jest taka, że moim zdaniem chrześcijaństwo po części samo sobie zawiniło, samo jest winne postchrześcijaństwu, dlatego że dało się scalić, a w Polsce to już ewidentnie i to tutaj jest też robota dla historyka i dla politologa. Yy, uważam, że ostatnie, przynajmniej te, te lata komunizmu, PRL-u w Polsce spowodowały, że chrześcijaństwo stało się w dużej mierze artefaktem kultury. Tak, Samo to się... też trochę mówi George czytaniu w gramatykach tworzenia. On tam właśnie robi cały przegląd filozofii i nowożytnej do współczesności. Jak to chrześcijaństwo w świecie, w którym pojawiło się tyle wątpliwości, po różnych katastrofach funkcjonuje mhm. i do czego jest wykorzystanie. Do Dokładnie. To jest, bo, bo zawsze byli pewni, wiecie, jakby chrześcijaństwo wschodnie, tak? prawosławni, greko-katolicy i w ogóle chrześcijaństwo wschodnie, dużo bardziej odwołujące się do Platona, no a my oczywiście do Arystotelesa przez Tomasza. To jest yy, ogromna przepaść. To na przykład Unamuno, Miguel de Unamuno o tym też pisze. Yy, yy, to, to jest cały czas ten dylemat, który u nas funkcjonuje. Czy chrześcijaństwo ma być, ma kontestować świat, czy chrześcijaństwo ma być w świecie. Tak? To jest rozłam pomiędzy różnymi gałęziami zakonów na przykład. Nie? Benedyktyni, którzy chcą się wycofać ze świata i Dominikani, którzy chcą być w świecie. Wschód, który raczej kontestuje świat i Zachód, który raczej chce przemieniać. Tak? Sobór Trydencki, który mówi, że Kościół ma być znakiem sprzeciwu i Sobór Watykański II, który mówi, że Kościół ma być w świecie po to, żeby go przemieniać, tak? że tam drogą człowieka jest drogą Kościoła jest człowiek i tak dalej tak? to jest bardzo ciekawy spór też to o czym pani mówi bo to jest tak naprawdę pytanie o kulturę chrześcijańską, czy może istnieć kultura chrześcijańska ostatnia anegdota tylko na, do, do tej wypowiedzi jadę. króciutko bo to te, bo te też jest ciekawe, to myślę, że dla pana Dawida to będzie ciekawe w, w ustawie o radiofonii i telewizji jest zapis o tym, że w Polsce premiowane są, czy promowana ma być, mają być wartości chrześcijańskie to, to jest jeszcze z lat 90. ustawa. I jeśli dobrze pamiętam SLD albo prezydent Kwaśniewski zawetował, znaczy do Trybunału Konstytucyjnego wniósł zastrzeżenie wobec tego zapisu i werdykt Trybunału jest świetny. Wartości chrześcijańskich nie należy utożsamiać z chrześcijaństwem, tylko z ogólnie przyjętymi wartościami europejskimi. To jest oficjalny werdykt, więc to jest też dokładnie odpowiedź na to, tak? czy kultura chrześcijańska jest bardziej chrześcijańska, czy jest bardziej po prostu kulturą. Mhm. jak Steiner zauważa, Europa jest zbudowana na podwalinach wersję mesjanizmu i ciągle ten mesjanizm, mimo że może jakoś się o nim zapoznać, Tak, wyłazi. ciągle Przyciśniemy pewien, tępa, Krzysztof, jedziesz. Proszę Państwa, kilka rzeczy, będę musiał się streszyć, żeby właśnie się zrobić. Panie Panie może kilka kwestii, z których chciałem na przykładować, a pytania są być może dwa. Tutaj jedną bardzo szybko. Z tego, co mi wiadomo, tak Pan mówił o, o tej otchłani dla która dla nie niemowląt, do której ewentualnie jeździł przed teatiem. Ja nie jestem specjalnie religijny, ale o ile nie pamięć, nie byli to jeszcze parę lat temu za czasów Pawła 16 XVI. Odrzucono. Tego, tak, to, to, to wspomniemy o, o tym. Tak. Znaczy, tam dokładnie jeszcze dobrze pamiętam, on powiedział, że to była hipoteza teologów, która nigdy nie znalazła aprobaty kościelnej. Tak, tak. To jest chyba 2009, bo 2010 to było chyba. Pamiętasz, Michale? Ona nie pamiętam. Znaczy, ona też znaczy ona została w takim dokumencie nadzieja dla ludzi, z badania. Tak, tak, tak, tak, tak. Tak Tak, Do, teologiczną. Teologiczną. teologiczną. Tak, tak. To była, to była hipoteza. Tak, jakby. tak. Bo jakby ogólnie stwierdzę, że to nigdy nie, nie należało do, do magisterium, to była tylko hipoteza teologiczna. Tak jest. Mhm. Mówi pan e, doktor o aborcji. Ja rozumiem, że, że to było w kontekście e, granic między byciem człowiekiem a niebyciem nie człowiekiem i pan podał tak dosyć e, obrazowe bardzo e, granice między tym, czy możemy uznać Człowiekiem jest już, już płód właściwie dwie godziny przed urodzeniem, a, a po urodzeniu jest już człowiek. O, oczywiście, ja rozumiem, że to było takie bardzo e, obrazowe, No Przede wszystkim skrótowe. Bardzo, a jednak mhm. takie odniosne wrażenie, ponieważ no, aborcji nie dokonuje się na bardzo późnym, już nie mówiąc o tym, że... Jego... Nie, ma pan, nie ma pan racji. Nie ma, nie. Aborcji dokonuje się w Stanach Zjednoczonych w momencie urodzenia. Tak jest. Nie z tego, co, co się orientuje, to w większości krajów granicą uciekający z jakichś naprzyspanych mężczyzn, których ja nie jestem do końca. Dlaczego uh -huh. aborcja jest dopuszczana do 12 najpóźniej tego dnia e, ciąży. Yy, w, w, w większości krajów europejskich i w większości stanów y, aborcja jest dopuszczana do końca y, ciąży. Natomiast ten 12 tydzień to jest zazwyczaj granica do y, aborcji... Yy, aborcji z przesłanek tak zwanych z przesłanek społecznych. W Polsce, Panie Krzysztofie, aborcja jest dopuszczalna do momentu yy, do momentu, yy, no do 22 tygodnia. Czy pan chyba jakieś zagrożenia tak, tak, no do momentu do momentu zdolności przeżycia. W Polsce jest 22, 24 tydzień ciąży. To jedno pytanie zadam, uh -huh. tutaj trochę więcej rzeczy, ale jedno pytanie odnośnie tego, co pan mówił o tym, że w świecie postchrześcijańskim nie mamy żadnych hmm, punktów odniesienia, ponieważ to chrześcijaństwo nam dawało, my próbujemy od tego uciec. Podawał pan przykład laickiej Francji, natomiast ja mam wrażenie, że do Francji z tego, co się dzieje, powstało coś na kształt, który można nazwać kodeksu obywatelskiego, religii obywatelskiej. Mhm. Nie mówię tutaj o czasach rewolucji, w gdzie, gdzie powstała faktycznie e, e, tak zwana religia obywatelska, ale teraz obecnie w ostatnich latach powstał taki kodeks, e, który miał jednoczyć obywateli francuskich pochodzenia i wyznania różnego katolickiego, chrześcijańskiego, muzułmańskiego posła. Mhm. Jakiś powiedzmy dekadot zasad, które e, relika francuska wymaga żeby jej obywatele przestrzegać, uh -huh. to jest wprowadzane uh -huh. przez rząd uh -huh. y, francuski z, z nie najgorszym skutkiem, bo z tego, co słyszałem, to, to dosyć dobrze, jeśli, jeśli chodzi uh -huh. o identyfikację się z państwem przez francuskim, uh -huh. osób pochodzenia arabskiego czy też z uh -huh. tego nie francuskiego, jest na tle uh -huh. y, jest uda to na dosyć wysokim poziomie. Nie, nie myśli pan, że tak właśnie E, taka właśnie religia obywatelska, która, którą zapoczątkowała Francja ewentualnie mogłyby może wymyślić tą drogą w inne kraje, jeżeli już nie chcemy uh -huh. do tego chrześcijaństwa odnosić, że to może stanowić jakąś uh -huh. się ale... Ja mam krótką odpowiedź. Znaczy, pierwsza rzecz, jeżeli pan zrozumiał, że ja mówię, że w poszcześciaństwie ludzie jako ludzie nie mają norm, to nie to miałem na myśli. W poszcześciaństwie chrześcijanie nie mają norm. Tak? to, to nie, nie odnosi do wszystkich, tylko do tych, którzy czują się związani z tą tradycją to jest, to jest tylko jedna uwaga, bo może nie byłem precyzyjny ale odpowiedź jest taka, to też dwojaka po pierwsze, jeżeli Pan mówi, że ten kodeks, ten dekalog zostaje przyjęty na mocy umowy, to to nie jest żaden dekalog ani żaden kodeks, to jest właśnie brak norm norma to jest to, co ja odczytuję a nie to, co ja ustanawiam dokładnie, bo my się możemy umówić na wiele różnych rzeczy ale trwałość tego, to jest trwałość oparta i moc tego, to jest moc oparta na naszej zgodzie, tak? To nie jest, I i drugi, druga część odpowiedzi na to pytanie. Do tej pory my nie wiemy do końca jakie źródł słowa religia. Ja uważam, że są przynajmniej trzy konkurujące koncepcje, ale moim zdaniem najlepsza z nich to jest, jest religare, relegere przede wszystkim. Ja uważam, że relegere. Relegere po łacinie znaczy odczytywać. Ta religia obywatelska, o której pan mówi, to nie jest żadne odczytanie. To jest napisanie. Tak? Jest do czegoś, bo takie też... Są różne. R religare znaczy na nowo wiązać. Więc tak jak mówię, nie, nie, nie, znamy, nie znamy punktu odniesienia, ale chyba wszyscy zgodzimy się z tym, że religia, która jest tworem człowieka, nie jest naprawdę religią. Możemy ją nazwać sobie religią. Chyba też się z tym, że każda religia jest twała. Okej. Okay. Jasne, że tak. Ale nawet jeżeli tak, to, yy, to zobaczy pan że my jako krytycy możemy tak mówić, ale żaden wyznawca nie powie, że religię stworzył sobie sam, oprócz pastafarian. Dlatego pastafarianie nie zostali w Polsce zarejestrowani, bo religioznawcy, świedcy religioznawcy uznają, że to jest parodia religii, a nie religia. Bo religia musi się odnosić do czegoś, co jest przed. Też religioznawcy oraz księża, dobrze są tak, w że wiary były ustalane te pierwsze, zwłaszcza na pierwszych sobotach. Dlatego, dlatego, nie o, A, dlatego nie mówimy o kanonach wiary. Mówimy o tym, czy może istnieć religia bez bóstwa. Bo o tym Pan mówi. Religia obywatelstwa to jest religia bez bóstwa. Bez kogoś, kto jest ponad nami. Bez kogoś, kto jest obiektywny. No moim zdaniem dokładnie, no to, to tutaj z Michałem moim zdaniem e, buddyzm nie jest religią, jest systemem e, bardziej filozoficznym, ale to nie jestem specjalistą więc moja odpowiedź jest taka, oczywiście że e, w dobie post taka religia obywatelska świetnie zajmie to miejsce w poziomie społecznym ale moim zdaniem to nie będzie religia. To będzie coś, co jest na zasadzie umowy i jak długo ta religia będzie obowiązywała, dopóki ktoś nie kopnie w stolik, mówiąc krótko. Właśnie panowie, że się wtrącę. Tak, ja już tylko... jeszcze, w tym momencie dwóch, znaczy Michał się bardzo też nadal. Ale bardzo dziękuję panie Krzysztofie za pytanie, bo... Tak, ja generalnie sobie zdaniem, że nie mogłem dużo powiedzieć, bo to jest temat, o którym ja też wiedzę, i mógłbym tu sporo nazwisk dorzucać i jakiś to chętnie zrobi, ale to jakoś później... Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na um, pewne rzeczy, które zostały dlatego że mam ochotę się odnieść do innym no, błądów. Ja się zastanawiać nad taką rzeczą, e, czy post-chrześcijaństwo, to nie jest moja jakaś odkrywcza teza, tylko są to, że, którzy, którzy takie, takie tezy stawiają, czy post chrześcijaństwo nie jest szansą, czy to, co nazywasz, ten proces, który nazywasz post chrześcijaństwem, nie jest szansą na wyzyskanie e, e, chrześcijaństwa z tego, czym ono w międzyczasie obrosło? Nie, absolutnie e, tak, absolutnie e, tak. Coraz częściej świadczenia chrześcijańskiego, do kerygmatu, do tego, co jest fundamentalne. To jest to, co Benedykt, w której tam encyklica albo w Jezus Nazaret napisał, że chrześcijaństwo to nie jest cały ten, cała reszta. No, tak, tak. i, i jakby, jakby Jego stanowisko jeszcze chyba sprzed wyboru jako Ratzinger'a było takie, że przyszłość chrześcijaństwa to jest mała wspólnota, ale prawdziwie wierzących ludzi, a nie właśnie pod chrześcijan Ma, Masowości Kościoła, w tym tak naprawdę wierzących jest w Polsce 30%, tak? Tak, tak się liczy, to nie? To, to, to, to ja, ja pójdę... Bo, bo jasne. To jest, jak ym, takie fundamentalne pytanie, czy chrześcijaństwo jest religią? Pra, nie chcę tu wchodzić w rozważanie... Tak, tak, tak, jasne, jasne. Metę, natomiast prawda jest taka, że m, taki konstrukt myślowy, jak religia, to jest konstrukt, ym, idąc za halikiem chyba, nie wiem, XVII czy XVIII wiecznych teologów z Oxfordu. Znaczy krótko mówiąc, żadna religia nie nazywa się religią. Oczywiście. Z, z wielkich religii światowych. Religia to jest pewien konstrukt rzymski, Dlatego między innymi krześcijaństwo bardzo długo uciekało od tego, żeby siebie nazywać, tak. na, siebie nazywać religią. Drogą, wspólnotą tak, kościołem, drogą, a nie... tak. wiarą tak. i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie religią. Oczywiście. Jest ciekawsze moim zdaniem, także w duchu postsekularnym, powrotów do, do tego typu tendencji, tak. e, pojawił się na przełomie wieku XIX-XX w protestantyzmie. Dwa duże nazwiska, Karl Barth i Dietrich Bonhoeffer rozróżnienie na wiarę i na religię, tak? No tak, jesteś tak, jest. Jesteś człowiekiem religijnym, czy jesteś człowiekiem wierzącym, to są dwie zupełnie... Amerykanie możliwości. do tego dodali jeszcze spiritual, duchowym. No. no, więc, więc mamy rozbija nam się rzeczywiście to, co dawniej było monolitem, jasne. E, to tutaj jeszcze jednej ciekawej rzeczy powołam się tu na, w kontekście tego, o czym, od czego zacząłeś, czy jest możliwe stworzenie etyki chrześcijańskiej. Ja e, częściowo się zgadzam ze stanowiskiem Grzegorza Strzelczyka, e, to jest ksiądz, e, który twierdzi, że nie da się Ewangelii przełożyć na system etyczny uh -huh. z prostego względu. Jak przełożyć na system etyczny, zwarty system etyczny, e, e, wezwanie do kochania innych i Boga, tak jak kochał Jezus? Jak przełożyć no na, e, na, na system etyczny, wezwanie do kochania bliźniego tak, żeby oddać za niego życie? To jest nierealne. Tego się nie da zrobić, e, dlatego że, że musi się nie dać system zamknąć. Oczywiście. Da radę tak. zamknąć dekalog, da radę przykazania. Problem polega na tym, to, że... Mo mogę... Yy, dwa, dwa słowa w tym. No. Dlatego ja zupełnie inaczej definiuję etykę chrześcijańską niż to, co by strzelczych zrobił, bo hmm. jednym z kryteriów tam jest niesprzeczność. Czyli to, co jest niesprzeczne, to jest jeden z pięciu nie. czy sześciu elementów, niesprzeczność jest dużo słabsza niż tożsamość, nie? Tylko tyle. Mało tego, to jest dosyć <coughs> ciekawe, że jak się spróbuje zestawić, na przykład to, czym chrześcijaństwo obrosło w historii, no nie wiem, porównać chociażby najnowsze katechizmu Kościoła Katolickiego, który wylazł, tak? 700 tam stron, tak, Żeby tylko. Numerów, no. na przykład chociażby z pierwszym katechizmem, jakim jest didakia z, z pierwszego wieku, to po prostu Pro, pro, jak, jak konstytucja z 97 i konstytucja amerykańska. No to jest ta, taka mało, przepaść. Mało tego, to jest tego, to jest dosyć ciekawe, że na przykład e, właściwie cała etyka chrześcijańska testamentarna, e, skupia e, się w jednej prostej rzeczy. E, w życiu będę ducha śmierci. To jest to św. Paweł, to jest dokładnie to. A to, że to tylko, studiuje... tylko, tylko ja nie powiem, że to jest etyka, to jest moralność chrześcijańska. Okay, dlatego ja powiedziałem, że. Dobra, to pojęcie. dlatego mm. powiedziałem, że ostatecznie tego się nie da na system przyłożyć. Jasne. Tego się nie da przełożyć. Filozoficzny system, bo tak, teologiczny, na teologiczny tak, prędzej. Nie ma, nie ma tak. jest. Jasne, tak. że tak. Jasne, że tak. E, teraz, ja to, że ja powoli. <laughs> teraz drugą rzecz, którą, na którą chciałem zwrócić uwagę. E, to jest bardzo ciekawy spór współcześnie, tu ta, takie nazwiska wspomniałeś między innymi Taylor, ja bym dorzucił Halika właśnie, wycał jego konta z Bonneville'a całą francuską taką tradycję, a mianowicie pytanie o to, czy da rady stworzyć adekwatną antropologię adekwatnym, z adekwatnymi punktami odniesienia, bez idei yy, yy, transcendencji, ale transcendencji pisanej przez duże T. Dlatego, że pojawia się współcześnie formuła transcendencji w immanencji, tak, znaczy, tak, transcendencji w tak. pisaniu małych, to znaczy my siebie przekraczamy, dożymy do czegoś i tak dalej. To jest między innymi takie pytanie o to, czy da radę pomyśleć człowieka, e, jego życie, i to w bardzo konkretnych, praktycznych wymiarach, bez odniesienia do idei Boga, rozumianego jako, jako punkt, o, punkt ostateczny. Moja odpowiedź jest prosta, tak. Jakby by tutaj był, nie, nie, nie, nie słyszałem w całości, no, e, ale na ile znam Laweya, e, to, to jest dokładnie, moim zdaniem, satanizm jest dokładnie e, taką ok, antropologią. Zgadzam, zgadzam się. Tylko zauważę że z kolei chrześcijaństwo współcześnie, ja głosy do współczesnego chrześcijaństwa, proponuje następującą formułę, która z filozoficznego punktu jest pieluszko podejrzane. To jest formuła, która idzie po, Sobo, po, po linii Soboru, którą na, chyba najdobitniej wyraził Wojtyła już jako papież. Człowiek nie może się do końca zrozumieć bez Chrystusa. To znaczy, chrześcijaństwo mówi w ten sposób. Chrześcijaństwo jak najbardziej, jasno. Chrześcijaństwo tak. mówi tak. Nie przyjmujesz Chrystusa takiego, jakim głosi chrześcijaństwo, Twoje czytne jest dla Ciebie niezrozumiałe, mm. sens Twojego istnienia jest dla Ciebie niezrozumiałe, uh -huh. mało tego jakakolwiek moralność, uh -huh. etyka są niezrozumiałe. To jest teza pierusko-radykalna dla, e, dla myślenia... Oczywiście. Ona jest, ona jest generalnie w ogóle nie do przyjęcia. Ona jest w ogóle nie do przyjęcia. I teraz ja, ja powiem ostatnio zupełnie rzecz. E, to jest to, o czym... Ale jest, nie w życiu. Nie. To jest to, o czym często Adam, e, Adam wspominał, Ostatnio A co będzie. niestety kontra temu, co ty starszy powiedziałeś. E, to, jest taka, nie, to jest taka idea, którą Luis kiedyś przedstawił, Luis. E, on powiedział coś takiego, że e, przy całym szacunku nawet do karatowskiego i tego eseju o Jezusie ośmieszonym i tak dalej, to jest pewna forma ułagodzenia chrześcijaństwa. Dlaczego? Dlatego, że chrześcijaństwo w punkcie wicja jest jedną fundamentalną prowokacją. No i tak. To jest właśnie to, o czym mówiłem, już nie pamiętam komu odpowiadając. Yy, nie, pani yy, no, Pani Dawidzie, jak się nazywa? Martin. Pani Martynie odpowiadając, tak? To jest cały czas ten spór, czy, czy, czy właśnie czy Kościół może się pożenić ze światem, czy dokładnie. Zresztą, zresztą to napisał Luis, tak? The Great Divorce, no nie. ja tak. no, tylko dokończę ten wątek Luisa, tak. już się zamykał. To znaczy, chrześcijaństwo jest tak skonstruowane, czy.. Nawet nie tyle skocowań, ale jakby w swojej istocie jest takie, że wobec Niego na radę zająć y, tylko i wyłącznie y, postawę pozytywną albo negatywną. Dlaczego? Bo Luis mówi tak. Obyś tak, był tak, zimny albo gorący. Tak, nie nie zauważył no, tak. Jezusa za dobrego człowieka. Tak. Med, better, God. Ewangelię, to jest. Wyraźnie widać, że nawet nie tyle, że On siebie tak uważał, tylko zostaje skazany za jedną prostą tak. rzecz. Zostawia za za siebie na równi z Bogiem. Teraz Luis mówi tam, jak można być dobrym człowiekiem, jeśli by się okazało, że to jest bzdura, to znaczy że nie z kłamcą. Nie Tr może być dobrym człowiekiem, jeśli wieludnie wszystkim okłamuje, chyba że jest jedna taka możliwość. Szaleńcem. Słynny dylemat Louisa: tak. Mad, Bad or Gad. Nie ma trzeciej, tak. czwartej możliwości. Nie ma, nie ma, się, nie ma innego stawki, Ja się tak. zgadzam z tym prowokacją, którego nie da się ułagodzić na zasadzie no dobra, wywalmy te wszystkie elementy boskości tak nie, co to, to, to próbowała Tomasz to, co... Polak i e, Jezus tak, i ta, tak. liberalna tak. teologia protestancka, Harnack i tak dalej tak? znaczy Jezus dobry człowiek, ale bez tych wątków tego się nie da zrobić, bo wtedy nie mamy do czynienia z chrześcijaństwem, mamy z pewną jakby konstrukcją kulturową 100% zgody Dziękuję Michał za wyczerpujące. <grymne> nie wyczerpujące, bo to ja mam krótko rzeczy. Niech tu już zapartę, nie. Wyważa. Ja wyważa, to, tak, to, wyważa. A ten też to, ma... to, A ja wcześniej się zobaczałem. Nie? No ja to szkoda. Kolega, wcześniej się zgłosił niż ty. Proszę bardzo. Nawiązując do y, tego, że w chrześcijaninie jest to, że y, wszystkie religie są ustawiane na y, tej samej pozycji, na, na równi, czy czasem nie jest tak, że ludzie zamiast jakby dokonywać wyborów na podstawie, która religia jest bardziej jakby prawdziwa, mhm. zaczynają postrzegać to, która bardziej im pasuje? To na pewno tak, to na pewno tak. Bo to jest zresztą to też nie było na to czasu, ale bardzo się często mówi właśnie w filozofii religii współczesnej o tak zwanym. Yy, no, różne są na nazwy, ale najczęściej jest takie, że to jest yy, yy, religia z supermarketu. Tak? tak jak w supermarkecie idziemy przez sklep, rzucamy to, to, tamtego nie bierzemy, bo nam się nie podoba. To jest, to jest rzeczywiście też yy, filozofia, jak zauważamy, tak? że my dzisiaj yy, nie mamy takiego podejścia, i większość z nas nawet tak nie myśli, że przyjmujemy albo całość, albo wcale. Nie? Tylko bierzemy to, co nam pasuje. Ślub, jej sukience, tak, yy, ale już przysięga do końca życia, już niekoniecznie. Nie? Jakbym wybierałem sobie tę mentalność, w której my w To ewidentnie jest też, należy do, do, do, do postchrześcijaństwa i to dokładnie do tego, co Pan zauważył, czy do tej czwartej cechy, piątej cechy sekularizacji. Tak, do tej sekularyzacji, która nie polega na tym, że ludzie nie chodzą do kościoła, tylko że ludzie mówią, no jaki masz dowód, że chrześcijaństwo jest tym właściwym. Mamy tyle możliwości, no bo zobaczcie nawet, jak, jak ludzie myślą, bo to bardziej chodzi o perspektywę kultury niż, niż ontologiczną tak, czy ontyczną. Coraz więcej ludzi myśli, jak dziecko dorośnie, to sobie wybierze. To już, to już jest zanegowanie chrześcijaństwa, jeżeli jesteś chrześcijaninem, to wiesz, że dla twojego dziecka nie ma nic lepszego, ani nie ma nic gorszego, niż to, kiedy umrze bez chrztu. Tak? Jeżeli ty myślisz sobie tak, że ja sam tak myślę, że zresztą yy, tutaj to jest bardziej złożony, złożona kwestia, bo to teologicznie też można by rozebrać ale w momencie kiedy człowiek myśli sobie, że, że tak naprawdę yy, to dziecko sobie wybierze że ja nie muszę go wprowadzić w chrześcijaństwo że to jest jedyna droga no to jakby on sam już się wycofuje poza chrześcijaństwo, bo chrześcijaństwo ze swojej natury rości sobie pretensje do jedyności wyłączności, nie ma innej drogi nie? więc w momencie kiedy ty mówisz, że w sumie to nie musi być chrześcijannym, byle był dobrym człowiekiem. Nie? To, to ty już nie jesteś chrześcijanem. Ja bardzo dobrze, że yy, to ostatnie zdanie pan doktor powiedział, bo do tego nawiążę w swoich krótkich bardzo pytaniach, czy pan doktor się zgodzi takie jest pytanie i na takie rzeczy. Pana na mnie zawsze wpuszcza na minę i potem powie mi. Nie, nie, ale z... odwołają Ci trochę też do tego do głosu czy, Bo było właśnie o tym byciu dobrym człowiekiem. Pan się mówi, że jest ideologia, dobro ludzizmu i pytanie, czy właśnie Dobre zagrożenie w ten sposób, że kiedy ja myślę o sobie, że jestem dobrym człowiekiem, to to jest przeciwne wierze, bo wiara polega na tym, że ja uznaję, że jestem złym człowiekiem i że Chrystus jest dobry i wie... No, to w chrześcijaństwie jest jasne, tak. Jest tak pytanie tak. numer jeden I czy to nie jest niebezpieczne wręcz? Druga rzecz, e, było, padło tutaj zdanie o etyce, e, że nie da się zbudować etyki chrześcijańskiej, ale to wydaje mi się, że wynika z że etyka jest wtórna do etosu, wynika... Jasne, tego, z obiektu, oczywiście. Dlatego, że istotą chrześcijaństwa jest pewien wzorzec etos osobowy, tak a etos osobowego nie da się zamknąć w zestaw reguł, reguł są w górne. Jasne, że tak. To tutaj, tu, tu, od, tu od, na... od razu odpowiadam, jasne. Trzecia rzecz, ale mimo to, potrzebny jest rytuał, potrzebna jest religia, dlatego i to psycholodzy powtarzam teraz, cały czas się odwołuję do tego Petersona, bo jestem z nim na bieżąco, bo... Jestem z nim na you. No może. I kwestia jest taka, że on o tym mówi, że y, rytuał nawet w takim ogólnym sensie, że o której chcesz rano, ale wybierz sobie jakąś... To, to jest postsekularyzm. Powrażą się w chaosie, więc hmm? nie da się podłączyć w ten sposób tak. od jakiejś duchowości wiary, dlatego że wtedy zostaje chaos. Czyli odpowiedź w No tak, to to jest myśl postsekularna. No co... ostatnie... Ja, ja nie, ma, nie mam tutaj swojego zdania. Nie potrafię powiedzieć, czy to jest no. prawda, czy nieprawda, ale yy, myśliciele postsekularystycznie mnie przekonują. To, na rzeczywistość, którą widzę, rzeczywiście jest taka, że człowiek jeżeli człowiek nie ma religii tradycyjnej, to on sobie stworzy swoją własną, tak jak pan Stanisław, tak, że ja do czegoś dochodzę, nie? Takie klarowne odpowiedzi. I ostatnie pytanie w kontekście właśnie tej spowiedzi, bo to jest taka moja trochę hipoteza, ale wydaje mi się, że gdzieś już u kogoś o tym czytałem i, i że, że jest prawda, że prawdę człowiek musi wypowiedzieć. I teraz kwestia spowiedzi ucznej, można się zgadzać, nie zgadzać, argument pana doktora jest taki jak mój w tym kontekście, czyli logika, ale z drugiej strony też jest inna jeszcze rzecz, że albo, czy, czy ta spowiedź prywatna na ucho, że ona jest pewnym dobrodziejstwem w tym kontekście, że my mamy potrzebę się wypowiedzieć tak, że te złe rzeczy osoby pełną prawdę. I teraz, jeżeli ktoś nie robi tego w sposób prywatny, może to być Przyjaciel ksiądz i tak dalej, nawet wychodząc z płaszczyzny czysto teoretycznej, ale jeżeli tego nie robi, to zazwyczaj kończy z powiedzią publiczną, na przykład taką, jak właśnie powiedzenie publicznie o tym, co niedobrego się robi, czy w kontekście na przykład muzyki, twórczości jakiejś, która może też w jakiś sposób mieć negatywny wpływ na innych, czyli wyrażam zły aspekt siebie, bo chcę to wyrzucić w sublimacji, ale to stanowi zagrożenie. Na to. No, to na ostatnie pytanie nie potrafię odpowiedzieć, nie mam pojęcia. To, to, to jest pytanie bardziej do psychologa, ale dużo wydaje mi się, że dosyć, dosyć sensowne jest to, co Pan mówi. No. Ale gdyby Pan powtórzył jeszcze pierwsze pytanie, sekunda, dosłownie, bo, bo tam pytanie, chciałem coś powiedzieć. Chodziło mi o ten dobroluźny, czy jest to, aha, aha, tak, tak, tak. jest związane z jako zjawisko, ale czy to nie jest niebezpieczne w ten sposób, mm -hmm. kiedy myślę, że jestem dobrym człowiekiem, to nie uważam to, Tak, tak, że jasne, nie jasne. Na to, jasne. Mówię, nie nie, nie, nie, jest nie odpowiem na, na aspekt teologiczny, bo nie, nie zostałem tu zaproszony jako teolog, ani, ani żeby Was moralizować, tylko to jest, to jest też pytanie jakby dokładnie do tego tematu. Kogo, kto jest jakby wzorem w chrześcijaństwie? Wzorem w chrześcijaństwie nie jest dobry człowiek, tylko jest święty człowiek. Świętość to jest coś zupełnie innego niż dobro. Nie? I to tutaj jakby cała ta myśl filozofii, yy, yy, filozofii religii, tak? ona jest bardzo, bardzo istotna, że, że yy, sacrum, tak? sanctum to rozróżnienie. W każdym razie chodzi o to, że, yy, yy, że to jest ten właśnie no, cały czas to przenikanie się. Z jednej strony mamy świeckich świętych, to jest też bardzo ciekawe, że społeczeństwo post ono szuka sobie świętych. Kto jest w Polsce świętym człowiekiem? Jurek Owsiak na przykład, tak? Pewnie Władysław Bartoszewski. No w sensie są tacy świedcy święci, którzy są stawiani jako wzór, w sensie to jest, to jest człowiek, który na pewno poszedł do nieba, bo, bo był dobrym człowiekiem. Nie? Co z tego, że nie wierzył? Pan Jezus na pewno go przyjął, bo był dobrym człowiekiem. Więc to jest w jedną stronę, ale też jest w drugą stronę. To znaczy, a z drugiej strony post rezygnują ze wzorów świętych, znaczy podstawowe pojęcie, które my dzisiaj mówimy. Nikt nie jest święty. Nie? Bzdura. Znaczy dla chrześcijan są święci, nie? Yy, Więc to jest... To, pojęcie świętości, moim zdaniem, to jest też doskonały przykład do, w, jakby, w kontekście poszcześcijaństwa. Czy pojęcie, które z jednej strony straciło sens, używamy je w, o, w innym sensie, a z drugiej strony odżegnujemy się, że nie... Co ty taki świętoszkowaty jesteś, nie? Nie o słowie... To się wytnie świętojebliwy, tak? No to jest dokładnie jakby wypaczenie. To tak, żeby pan Stanisław się nie czuł jedynym przekinającym. Dziękuję bardzo.